Cześć, witajcie w 26 odcinku podcastu Gierkowce i dzisiaj ze mną, czyli z Piotrkiem jest Diana. Cześć. I Hubert. Siemka. Nie ma z nami Dominika, bo Dominik choruje. Był ostatnio dwa razy, więc chyba się już do słuchaliście wystarczająco, nie? Teraz czas na nas. Diana za to ma wielki powrót. Tak, tak. Tak, stały gość jest dzisiaj znowu. Big, big Return. E, dobra. E, to na początek troszkę takich jeden mały parafialny nosik. E, z Janą planujemy coś zrobić dla was fajnego o Isaacu. Miało być teraz o Izaku, ale może będzie coś oddzielnie? Takie parafialne małe. E, y, time mój i będziecie wszystkiego się nawiadywać na bieżąco, bo ja tematu Izaka nie odpuszczę. Ja, tak, gdzieś tam nas followujecie na Twitterach, to ja zawsze się z nabiłem, nabijałem, że IZ, IZ, granie w ta to choroba. nie jest choroba, to miłość. Podobno te nowe miłość. DLC jest jakieś takie dziwne i są niezniszczalni przeciwnicy. Jest bardzo fajne. I... Jest tak. bardzo ciężkie. Ale tu zaraz jest pogadamy ciężko. jeszcze o tym. To pogadamy o wódl o na oddzielnym odcinku. Razem. Ja się tak. To, chyba to nawet w ogóle nie dzisiaj nie pozwolisz powiedzieć? Nie no, pozwolę, jeżeli będziesz chciała. <laughs> Okej. Okay. Dobra, to szybkie niusiki, bo są dość ważne, czyli ten tydzień, przede wszystkim najważniejszy ten tydzień i dokładnie piąteczek, czyli 13 grudnia, tego stycznia, jest grudnia. Piątek e, 13. 13. Stycz... No tak, piątek 13. E, będą dwie konferencje, znaczy konferencje, trudno to, to, to, to, to nazwać konferencjami, po prostu takie eventy Nintendo związane ze Switchem i jeden będzie można odglądać w godzinie piątej rano, tak, nad ranem przed pracą, niektórzy, wiem, pewnie śpią, ale po co nie co się kłaść suma... spać w takim razie? Nie no, ja się położę i będę to oglądał. no ale tak, czy siak będzie i to będzie event transmitowany prosto z Tokio na stronie tej brytyjskiej Nintendo będzie można to sobie zobaczyć, ewentualnie japońskiej chyba, I, ale, ale chyba dla nas brytyjska jest lepsza, bo będzie brytyjski lektor, nie, nie, nie będzie mi się chciało tłumaczyć japońskiego bezpośrednio. A drugi event to będzie House, który się odbywa w Ameryce i będzie on u nas o 15.30, jeżeli dobrze widziałem. I będzie on dostępny na Twitchu, Nintendo i na YouTubie. Na ich tam YouTube przez Nintendo, więc będziecie mogli to sobie obejrzeć. Moim zdaniem warto, bo Switch niedługo, niedługo, nic jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jest dużo plotek a w końcu chcą nam go pokazać, więc wydaje mi się, że warto sobie obejrzeć te dwie konferencje. Przede wszystkim to jest z jednej... War, dlaczego warto dwa? Bo na pierwszej konferencji Nintendo nie może nam nie pokazać gier w akcji, w sensie tych, które wyjdą na Switcha. Jest duże prawdopodobieństwo, że specjalnie to rozdzielili na, dwie, na dwa eventy i będą nam pokazywać najpierw Switcha jako konsole. pokażą tytuły w w formie listy, co wyjdzie, kiedy i tak dalej, i cenne, co tam w środku siedzie, jakieś takie no, głównie techniczne rzeczy. A później na Treehouse mogą się pojawić po prostu giereczki, które oni zapowiedzieli, czyli no wiadomo, Breath of the Wild no, to jest jakby wiadomo, jak to wygląda, ale mogą podawać tego Mariana, może jakieś Kirby, jakieś takie rzeczy. I, i jak to wygląda, więc Ja, tam, tam, ja nadal wierzę w Assassin's Creed'a. <laughs> Aha, ten fake taki cały, że Assassin's Creed, e, Egypt mm -hmm. będzie? No zobaczysz, będzie. No, powiem ci tak, ja mi się bardzo cieszył, bo wiesz, jak ja czekam na switch nie? Więc, a ja jestem jeszcze fanem Assassina, więc ten, ale wiem, że może, może to nie być to. Ten... No zobaczymy. Tak się oglądajcie. Ja będę to na pewno oglądał. Jeżeli ktoś tam będzie chciał, to mogę założyć jakiś kanał na Discordzie na przykład, czy cokolwiek, żebyśmy sobie mogli podali w trakcie tej konferencji. Czy tam tego, tego eventu. Jeżeli oczywiście ktoś chce. Jak ostatnio ja, ja... nagrywaliśmy z konferencji, to jeszcze nagrywam na słuchawkach i siedziałam w kuchni, żeby Marek mógł spać. No niestety nie zamontuję się z tym. No mikrofonem. a ja, my, nie, no, ja, no, ja pamiętam, wiem. że miałem mikrofon za 5 zł. To były czasy. A ja miałem no, headset, żeby mogłam się w kuchni owinięta kocem. No. Nie no, ale to Diana, <głos> mam nadzieję, że na E3 teraz się przygotujesz. W sensie wynajmy inne mieszkanie? Nie <głos> wiem, czy tobie, przyjedziesz do mnie. <głos> no w końcu to jest E3. Kiedy to jest wtedy... to E3? A, w czerwcu. <głos> do tego czasu się sporo może zmienić. No właśnie sporo się może zmienić. No to czy się wtedy się przygotujesz. A teraz będzie event o Nintendo, więc jak ktoś będzie chciał, o piątej rano będę Wiecie, co w komentarzach po prostu napiszcie, czy chcecie taki kanał na Discordzie i ja mam wtedy. Ten link. w piątek ten odcinek się ukaże dopiero, więc trochę zapomnę. No, to też no racja. To, to, to nieważne. Ważne. To, będzie, to, to, to nieważne. To nieważne. Czyli jak oglądaliście, to oglądaliście, ja. Sobie. Ja na pewno oglądałem. Jak ten serwer był o podłuża w czasie? Dirk gently. Dirk gently. Teraz ja zapomniałem totalnie. No, czyli widzicie, wszystko, co wam powiedziałem, że będzie, to już się odbyło. Jesteście z przyszłości. Tak. Dobra, to jedziemy szybko z giereczkami. I pff, Diana, może ty zacznij, bo od ciebie by premiery tego roku. Tak, a, bo tak, Bo nic innego nie gram ostatnio. słuchajcie. Nic no. innego nie wyszło ostatnio. To, że nie wyszło, to mnie to mało od odkąd jest Afterbirth Plus. To jest już... To, no, mojego kochanego The Bindings of Isaac. The Binding of Isaac. Do rzucony jest nowe DLC. To się nazywa właśnie After Plus. Jest to ostatnie i finalne przygotowane przez Macmillena, Tyrona i całego jego resztę Nikalis. No. Ale to nie znaczy, że Isaac będzie umierał później już końc, kaputka po, liceum, po grze. Bo bardzo teraz był du duży nacisk, w deweloperce kładą na to, żeby dać współpracę z modami. Na teraz jest bardzo popularny mod anti -birth. Tylko, że nie współpracuje z afterbirthem i afterbirth plusem, więc deweloperzy oryginalnej gry teraz pracują nad tym, żeby zaimplementować moda w nią i to jest niesamowite. W kwestii samego Spoko. samego Isaaca i samego dodatku jest trochę itemów nowy, jest nowy boss finalny, który jest w ogóle zakończenie, które zamyka klamrą całą, jakby fabułę, tak? Bo tam jest fabuła. <śmiech> zamyka. Właśnie Sebastian, tam jest fabuła. <śmiech> tam jest fabuła. O, o, o tej <śmiech> matce i o tej piwnicy? Czy to dobrze Tak, tak i tak, dokładnie. To to to. I tam jest wiele wątków i to faktycznie ten finalny boss i ten final ending zamyka to wszystko, wyjaśnia i w ogóle. Chociaż wiadomo, że jest dużo poletków Zawsze się to z, tą, z taką gimbusiarską trochę fabułą. No słuchaj, no. Dlaczego? Jak, no, Gimbusialska, no matka chce poświęcić swoje dziecko w ofierze, bo zaczął jej głos za nie, tak mówić, i dziecko ucieka do piwnicy. No, gdzie ty masz tu miejsce no. dla gimbusów? No, no, no, no właśnie, ona się w takim środowisku, no czego ty chcesz? Uła, jego gimbaza. Sam Dobra, mów dalej. Jest ogromny skok trudności, przynajmniej dla mnie. Jak było między, after, tak, The Binding of Isaac Rebirth, Czyli tą wersją tak. taką, która wyszła na początku. Rok temu. Nie, nie. Wcześniej. To jest ten Isaac, który wyszedł pod ten, ten, ten jakby rework, rework oryginalnego Isaac'a. Tak. To jest tak, rebirth. -re -re -re między rebirthem after a afterbirthem wiadomo było trudniej, bo ta gra ma to do siebie, że co abry to jest trudniej. I, i co dodatek tak jest trudniej. Ten, ale ten skok trudności, ja byłam, nie wiem, tam po 20 godzinach grania, jakoś tak miarę bezboleśnie przeszedł. A między afterbirthem, afterbirth plusem to jest jakaś przepaść. Mam no, 200 ja godzin, mam godzin na zegarze. Przeszło. I nie I... mogę przejść pierwszych pierwszej <śmiech> no. <śmiech> no nie, no wyszłam z basementu. Szanujemy się czy nie? <śmiech> A nawet zrobiłam mega szatana nową postacią. Ło. Wow. Wow. Wow. Szacunek. I Nadzienny. udało mi się odblokować. I hasza i, i nowy boss. Najnowszego bossa Delirium. Ten dodatek jest bardzo tak ciekawie zrobiony, bo... On cały się, jak się okazuje, toczy się wokół voidów. Pustek, portali. I on ma taki klimat trochę takich... E, walczysz z finalnym bossem. I ten boss, Delirium, ma klimat takich, wiecie, filmików na YouTubie pod pasty robione. Tu przecięcia, tu zmiana sceny I ja w ogóle byłam w tym ogromnym szoku, że do coś takiego wrzucili. Bo no nie było tego wcześniej. I bardzo w fajnym kierunku poszli pod tym względem i ja naprawdę masę radości miałam. Więcej radości będę miała, jak jednak znerwią niektóre rzeczy, było. prawie dojechałam do licznika przy pokonywaniu matki. To było 72 śmierci. To, to bardzo, bardzo ważny dzień mojego życia, kiedy pokonałam trzy raz matkę. I chyba na 35 udało mi się dopiero coś ugrać. Więc yy, poziom trudności... I tak był wcześniej łamał palce, a teraz to już absolutnie totalnie. Nie ma A, nowej za... ścieżki dźwiękowej. Trochę się zawiodłam, bo nie ma nowych rzeczy z Delirium niespecjalnie. Bo muzyka w Wajzaku jest bardzo ważna, bo mi na przykład bardzo się podoba. Schodzę do Shiolu. Jest bomba. Jest walka z Hashem. To jest mój ulubiony kawałek ścieżki mm -hmm. dźwiękowej. Z Delirium nawet mi w pamięć nie zapadło. I tutaj, tutaj mam taki, taki minusik dla, jeżeli chodzi o ten DLC. Jeszcze za mało drała się. Mówisz? Może tak być. Albo może za, za przejęta walką, żeby w ogóle się skupić na muzyce. Chociaż nie. Hash... Jak pierwsza do niego doszłam, to mój Boże, hasz. I on jest <głos> strasznie trudny. Znaczy, no, tam jakiś Boss. Tak, to jest mm. boss. Do czego dochodzisz, kiedy przejdziesz odpowiednią część gry w ciągu pół godziny? Czyli o, zasuwasz, ku... lecisz, lecisz, lecisz, lecisz. Robisz taki po prostu. Po prostu speedrun, w sumie. Taki mm. twój wewnętrzny, żeby odblokować sobie wejście do tego bossa. Przy czym on jest bardzo trudny i jako jeden z dwóch ma coś takiego, co jest skalowalnym shieldem. Że nie to, że boss ma stałą wartość HP, a tym Damage'em, który w naprawdę magiczny sposób się potrafi modyfikować w tej cudownej grze, to Hash i Ulta Grid, z tego co ją chyba jeszcze może, Mega szatan, ale tu nie jestem pewna, mają coś takiego skalowanego shielda. Czyli im większy masz damage, tym większą oni mają ochronę. I ten boss to zawsze jest, jest ciężki. To nie jest tak, że wchodzisz i masz grona strzał, bo masz niesamowite synergie. No niestety. I ta muzykę zapamiętam mimo tego ogromnego przejęcia, że wow, mam hasza. A poszłam do delirium. To nie. Nawet nie wiem, czy jest oddzielna ścieżka dźwiękowa. Poza tym teraz trochę mają problem nawet pewnie nie tylko u mnie, ale innych grzaczy, bo mod, który się właśnie, o którym wcześniej wspomniałam, anti ma niesamowitą muzykę. Boże, no to jest tak dopracowana rzecz, że ja się nie dziwię, że oni chcą to włożyć do oryginalnego Isaaca. Także tak. 9 na 10, bo jest nowa rzecz w Isaacu. Ja jestem dalej oczarowana, tak jak byłam. No dajcie quity zagęściły się mi dużo mocniej. Guzik R niedługo się totalnie wytrę, bo on jest na Więc. Ja, ja chcę was poinformować, że Diana nawet próbowała to Streamować. Streamowałam. Tylko ja nie umiem mm. sama gadać do siebie to. to, to nie jest problem to z lezakiem. Nie nie czatu. No, to, to Właśnie nie wiem się. dlaczego. Ale to jest technika, jak mi się to załatwimy, tak. Ta, tak. Za, za Załatwimy. Załatwimy jej czat i wtedy będzie wszystko pięknie Jak będą ludzie na czacie, ja to będę mogły. Ja to. No, no, dokładnie. Wiem, że się siedziałeś, tylko, tylko, tylko dzięki temu się odzywało. Nie, no. ale znaczy... tak, więc ja daję 9 na 10 i czekam aż wejdzie Antiber, bo nie chcę mi się downgradować gry. A pytanie ile kosztuje ten dotyk? 33 zlata wyszło po przeliczeniu, bo dali zniżkę od na początek 30% na wejście. Nie kosztowało 10 euro o. tylko 6, 6 groszykami. jaki jest minut. przelicznik ceny do ileści godzin? Ojeju. No to... Nie da się. To słuchaj. <słuchaj> Samego a... Nie no wiem. w Superchota też kosztowało... możesz grać 100 godzin. Jak, ten, jak będziesz przechodził po 15 razy. No wiesz, to jest gra, która, o której hmm. chodzi o kolejne przechodzenia. No Aha. właśnie, to nie jest Super hot, gdzie przejdziesz do raz i o, tyle. Tylko to przechodzisz i przechodzisz to z Roadlight, więc robisz Rage Tweeta i tak, wracasz do niego po, po tygodniu, w, nie? Albo wracasz później i synergie, masz takie i takie i takie i zawsze coś nowego. Chociaż powiem wam tak, Marka nie podwała gra. On gra tylko challenger, On nie ma nic zblokowanego praktycznie poza challenge'ami. challenge to jest taki, żeby Hubertowi i słuchaczom przybliżyć. challenge to jest coś takiego, że zaczynasz grę, faktycznie idziesz normalny ran, ale twórcy przygotowują ci na przykład określony zestaw itemów, że zupełnie inaczej strzela że nie strzelasz, tylko rzucasz bombami, że nie rzucasz bombami, tylko masz brainy, że na przykład pokoje są dużo większe czy coś w tym stylu. I to są określone przeciwności, którymi gracz musi się wstawić swoim skillem, że tak powiem. I to na przykład Matek uwielbia. Ja znowu jestem za cienka w uszach do tego. Ale by co mogę. No to akurat. No ale to oznacza tylko jedno, że ty powinnaś liderać się nawet naprawdę na jednym profilu. Malek nie uznaje czegoś takiego, że my będziemy challenge przechodził, blokowy wojtema w życiu. Nie, zrób to samo. Zrób to samo, ale... dokładnie. No rozumiem, rozumiem. No to widzicie, Diana poleca, więc jeżeli ktoś lubi Bandata.. ań za ką, przepraszam, bajdata. Nie, no nie, to... Wiecie, gdzie brać? No ja mam wersję tą 3DS-ową, ale tam jest tylko Rebirth, nie? nie? Nie ma triberfa i pewnie nie będzie. No i Więc... pewnie -y też się można doskonale bawić. Tak, tak, tak, jak najbardziej. O tym, o, o tym jakby jak to działa na 3DS-ie trochę opowiem. Jak będziemy, będziemy mieli coś tam, jak się udało. No. Koncik Nintendo. <grym> Nintendo. Tak. On nie umie nawet tak. się... Patrzcie, no spójrzcie jak Piotr... Posłuchajcie jak bardzo Piotr nie umie się bawić. Niby jest Isaaców, ale i tak Nintendo. <laughs> no, <laughs> dokładnie. <laughs> dokładnie. Dobra. To, to Diana, tyle o, o, o tym naszym małym Izaczku, tak, który płacze? Tak, tak. Dostaję mój sign of approval. Jak najbardziej. No dobra. No to jak tak, to może teraz weźmiemy sobie następną grę i jak był sobie tam to tutaj ten początkowy biedny Isaac i w ogóle to jest gra przez Telltale tam też płaczą, tylko że nie płaczą i nie atakują tym, tym płaczem Ja też płakałem. <coughs> <gry <underside> <gry> Widzicie? Nie. Jest to The Walking Dead, ten nowy, ten nowy sezon, The New Frontier. The new frontier ja ograłem pierwszy odcinek, dlaczego pierwszy, a nie pierwsze dwa, bo było od razu dwa, bo jest darmowy, tak, Przys przycebulaczyłem trochę <laughs> i nie kupiłem drugiego odcinka e i się bardzo zaskoczyłem, zaskoczyłem się po pierwsze optymalizacji tej gry, bo jest absolutnie fantastyczna, jak ja grałem w Batmana, no to po 15 minutach wyłączyłem Rage po prostu, Ragequid, bo mam 15 no... klatek i nie mogę, nie mogę nawet oglądać tego. To się, tak jest. To jest, wiesz, to może być filmowe przeżycie, no ale jak mi klatki latają pomiędzy 15 a 25, no to... No to, to jest filmowe przeżycie, no. no. By tale tale. Ale w sumie, jakby ta gra miała 24 równe klatki, to by nie było źle. Bo tak naprawdę... No nie, nie byłoby. Całej grze tylko klikasz. A, B, no tak, X, Y czasami bardzo rzadko chodzisz i jakby zrobili loka, albo nawet ustawienie loka na 24 klatki to by mogło pomóc to jest, no. to jest ciekawe a, remedium się. na Batmana a zaskoczyłem się, bo The Walking Dead działa zaskakująco dobrze na Xbox One działa tak jak zapamiętałem go jak działał na PC -cie. a na PC każda gra w jaką grałem działa bardzo dobrze w sensie jest kap na 30 klatek, ale nie widać żadnych opóźnień, żadnych zwolnień. Wszystko działa tak, jak powinno. Bardzo ładna grafika. Yy... Bo, to ostat. Tak, bardzo ładna grafika w cudzysłowie. No to tak. No to jest cell shading. Niektórym no. się podoba, niektórym nie. Yy tak naprawdę... No mi on nie przeszkadza, nie? Więc... No, no nie ja wiem, lubię no... znowu. Ale o czym jest w ogóle? Bo to jest kontynuacja, nie? Całej y... historii chyba. Do... Dołożę tak, gydową, to nie? jest kontynuacja i tutaj było następne zaskoczenie, bo jak w pierwszej części graliśmy opiekunem Clementine, Clementine, w drugiej części graliśmy samą Clementine, to w trzeciej części znowu nie gramy Clementine, tylko gramy kimś zupełnie innym, kimś zupełnie randomowym. On się pojawia w pierwszych momentach historii i dopiero potem spotyka Clementine to jest według mnie bardzo, bardzo dobry zabieg bo znowu nie wiemy co siedzi w głowie Clementine jest ona już dużo starsza niż w drugim sezonie i mam tutaj dosyć duży problem bo drugi sezon zakończył się bardzo ciekawie i nie wiem czy ty Piotrek w niego grałeś tak, ja, ja mam całą tą kolekcję, więc... No też... właśnie i wiesz, co się tam stało na końcu drugiego sezonu? Miałeś Wiemy. takie trzy główne zakończenia jakby, nie? Tak, tak, tak. One zostały tak całkowicie olane w tym trzecim <laughs> sezonie. Okay. W sensie to jest, to jest tak, wiesz, to, jest, to są zakończenia tail, tale, nie? One są trzy zupełnie różne zakończenia, zupełnie inne mhm. ścieżki, a i tak, i tak prowadzą do jednego, jednego wydarzenia w trzecim sezonie. W sensie nawet nie wiadomo, co się tam się stało. nie Ono po prostu zostało pominięte. Jest jakiś a całkowicie randomowy wiesz, czas i czy, czy to jest kwestia tego, że ty grałeś tutaj na Xboxie, a tam na PC? Czy, czy... Eee, wiesz co, sejwy też dosyć były ciekawe, bo eee, okazuje się, że tale zapewnia... Bo oni mają własne. Tak, wiemy. ale Telltale zapewnia transport saveów z każdego urządzenia na każde urządzenie. No wiem, wiem, wiem. O tym. I tam jest nie, taka nie, strona do eksportu, trzeba się zalogować na Steama, potem trzeba się zalogować na Xbox Live'a, no i jakoś to. I wtedy to wszystko tak, przechodzi, jakoś to wiem. przechodzi. Bo, tylko... bo chodzi tak naprawdę o decyzję, tak. bo to nawet nie, oni całego save'a nie, prze, nie przerabiają, mhm. tylko to leci jakoś tam. Tylko problem jest taki, że mi nie przeszło. <śla> bo według, według mojego save'a ostatniego z 2013 roku, 2014. To było już dwa lata temu, ja naprawdę nie pamiętam, jakie ja decyzję podjąłem. Yy, doszedłem do czwartego odcinka, chociaż przeszedłem całość, w sejwie się to nie zapisało. I okay. według stron tail, y, moje decyzje są niekompletne i nie mogłem przetransportować sejwa. Aha, okej. Okay. No, więc... Ja zobaczę, bo... Tak, ja z chęcią odrał ten, ten dodatek, dodatek ten nowy, nowy sezon, początek przynajmniej ten odcinek pierwszy, bo jest za darmo. Ale uznałem, że jak zacznę to, to będę chciał więcej, więc poczekam aż to będzie tańsze. Mm -hmm. już, nie, już nigdy więcej nie kupię gry tej no i tak no, że wyjdzie piąty odcinek nie. i będzie za pięć dych, nie? No, to, to jest trochę no, bez sensu. No właśnie o to chodzi. Eee, eee, save. No mówię, że Sejwam jest duży problem, yy, i tak naprawdę jakby przyjrzeć się fabule, yy, te decyzje nie mają znaczenia z drugiego sezonu całkowitego, nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Może... Ale, słuchajcie, bo ja już też doszłam gdzieś do słuchu, mi doszło, że w tych historiach tej Tail, jeżeli chodzi o decyzję, to tylko anti-dauna mam na koncie, jest taki typowo decyzyjny. To, że te save od y, twojej decyzji od tej to jest tylko informacja na końcu ile procent graczyków by tą decyzję podjęło? I jaki to ma wpływ na fabułę? Koniec. Wiesz co, w, w pierwszym sezonie była fajna sytuacja, bo na koniec pierwszego odcinka pierwszego sezonu miałeś, miałaś y, wybrać czy chcesz uratować jedną osobę, czy, dru czy drugą, nie? Tak. No. Po czym ratowałaś którąś z osób przez następne dwa odcinki ta osoba, którą uratowałaś nie miała kompletnie żadnego znaczenia w fabule, ona tylko łaziła za tobą. I, i... W ogóle nie, najlepsze jest to, że wtedy to było tak zrobione, że jak wybrałaś tą daną osobę, to ona w ogóle była obrażona trochę w cudzysłowie na ciebie, że ją wybrałaś i nie, nie modłaś, z nią się, w ogóle nie było żadnej interakcji. Tak, żadnej. Okej. Okay. po dwóch odcinkach ona i tak i tak Nie Nieważne. Tak, i po dwóch odcinkach nadlegnęła tak Czyli po prostu szła, szła, szła i znikała. Nie, no jakoś, wiesz, w jakimś ataku Było zombie, ładnie, nie? Było ładnie wytłumaczone, nie? Ale, ale były takie, takie zabiegi. No, to jest to i no. Ja myślałem właśnie, że oni pracują nad tymi zakończeniami, żeby jakoś to fajnie rozpisać i dlatego tak długo trwa no, tworzenie trzeciego sezonu. Oni taki, taki syf trochę wypuścili. Ja mam... Ca... Dziwi się jak oni mają tyle gier. No. No. Ja mam cały czas tego... Wolfa Monga Us Wolfa tak? to Among Us, bodajże, Wolf tak? Among Us no, the... to jest to tak, najlepsza no, ja ja. gra od tej Tak, trailer. mam ją od ciebie, Hubert, nawet. No, właśnie. Dzięki I... family sharing. Ale nie mam czasu, jest bo to, to... jest... To ja się wytłumaczę. A ja siadam, odpalam 45 minut do półtorej godziny i niczym się nie przejmuję. A gra, która wymaga wciągnięcia się, spobłeniam no, to... zwyczajnie czasu. Nie musisz, jest... przecież każdy nie odcinek musisz. trwa dwie godziny. Naprawdę. Dokładnie. Dwie godziny trzeba sobie wygospodarować na każdy odcinek. Ty mnie nie podpuszczaj na ostatniej prostej przed oddaniem inżynierki, prawda? <laughs> nie, no teraz nie, ale oddasz, <laughs> jak odnosisz inżynierka, to pani sąsiada i tak odcineczek odcineczek no każdego dnia. A jak się spodoba fabuła, to mogę nawet komiks spożyczyć. No, to panowie mi przypomną. Przypomnijmy, tak. bo, bo to jest fajne fajnie się w Wolfram Angle ja tak samo było w Stealth of Borderlands, dobrze pamiętam, to jeszcze fajnie w to grało. A później nagle wjechało Life is Strange i pozamiatało w ogóle tej. No ale tam też decyzje nie miały dużego znaczenia. Nie, nie miały znaczenia, ale jakoś o, I, ale, słuchajcie, wydawało jest się w ogóle bardziej. to temat na kolejny odcinek. Tak. De czy decyzyjne czy tam... gry epidemii, gry... yy, decyzje, decyzje nie mają znaczenia ważne. tak. I później, i później wcho wchodzi Dawid Karze, nie? I. No Oje, ale słuchajcie to ja miałam takie odczucie, już tak odchodząc od tej recenzji gdy Graliście w Skyrim obydwaj, nie? Nie. no tak, Ja nie i... grałem. Nie grałeś? Nie. nie. Jaki ja, ja w ogóle przed Wiedźminem 3 nie grałem żadnego RPG, Twierdziłem, że RPG są totalnie nie dla mnie i w sumie dalej tak twierdzę. Ja Wiedźmina 3 kupiłem tylko przez taki ogólnopoilski hype, żeby sprawdzić w ogóle z czym to się je. Skończyło się na 7 dniach i 100 godzinach. Nie no, powiem wam, że też nie wierzę, że można nie grać w RPG typowe, ale współlokator Alan, z którego serdecznie pozdrawiam, nie grał, ale dostał Wiedźmina na od Mikołaja i się mu trochę zmieniło. No nie dziwię się. Chociaż wiesz, Wiedźmin to jest też taka bardzo specyficzna gra. Bardzo specyficzna. Tak, no, Starium jest totalnie inny. Sam wspominał, inny, nie? że jego trzyma ta słowiańskość bardzo mocno, ale mniejsza. To nie o to chodzi. To Piosek do ciebie. Może do słuchaczy. Pamiętasz zakończenie Gildii modelców? Ta, była z dupy. To było takie, wiecie, takie wielkie, takie wielkie coś. Zamordowało się tak ważną osobę i nie miało to absolutnie wpływu na świat gry. I to właśnie z, tymi, no, to z tym samym tej tale mi się to kojarzy, że wiecie, podejmiesz decyzję, tu życie, tu, albo tu kogoś zabijasz mega ważnego, hiper, tutaj no no, no taka persona tak ważna, że się ciężej sobie to wyobrazić. No? A, ale, ale Diana, pytanie jeżeli chodzi o Skyrim, czy w Skyrim ja chociaż jedna, która konwek decyzja miała znaczenie? Nie, bo to jest tak otwarty świat, że nieważne co w nim robiłaś, z wszyscy mieli to w dupie. Ale wie, wiecie, jak jeszcze nie było mm, zrzuconej z tej tej, tej magii, to The Walking Dead był wielkim sukcesem jakby wtedy. Tak, bo bo tak, tak, wtedy tak. nikt nie wiedział, może nikt nie był e, taki pewny, że te decyzje nie mają znaczenia, nie? I, I one robiły rzeczywiście wrażenie, bo ja grałem w tego The Walking Dead pierwszego i ja naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jaka to jest dobra historia i ja mam wpływ na historię, wiesz, to, tak w cudzysłowiach, nie? Ta, tam wpadło parę różnych elementów, jeżeli chodzi o pierwszego The Walking Dead, bo wpadło to, że to była pierwsza gra, która była robiona w formie takiego filmu decyzyjnego, takiego stricte filmu decyzyjnego. No wiesz, jakby się uprzeć na to, poprzednie gry to też takie były tam, mieli back to the future. To były głównie przygodówki, wiesz, takie bardziej było jednak point and clickami. Tutaj tego point and clicka jest mniej, jest bardziej oglądanie historii i wybieranie decyzji, Tutaj tak ci podliczą na koniec. To inna sprawa. A druga rzecz, która wpłynęła także na sukces The Walking Dead, to była to, że to jest gra epizodyczna. I to taka stricte epizodyczna. Bo poprzednie gry, Dale, Dale też miały epizody, takie jak sami Max na przykład. Mm -hmm. e, tylko, że dostawałaś na płycie wszystko. E, I, wiesz co? Nie wiem, bo na Steam'ie mam pięć... To jest też ciekawe, bo The Walking Dead mam jakby jed, jedną instalkę. A nie? jeszcze był ten w Back to the Future. Tak, tak. To, to, to się... A na Steam'ie Mam pięć epizodów, jakby oddzielnie pięć gier mam na Steamie. No tak. I nie wiem, czy to nie było tak, że one wychodziły najpierw w digitalu pojedyncze odcinki, a potem wszystko wrzucili na płytę. Ale tego nie jestem pewien. Nie, ja już... Sam, sama i Maxa? Nie, niemożliwe. No, może... no, tak czy się wiem, że pamiętam, że to był wielki bunt, że to jest w ogóle dra epizodyczna. Mhm. nie? I... Tak ostro z tym polecieli. No i jeszcze The Walking Dead, wiecie, wielka marka. The Walking Dead, no bo serial super, to na tym. No. No, i to się tak zrobił, się taki boom. No dobra. Ja no, mówię, Myślę, y że historia w tym trzecim sezonie jest dosyć okej. Okay. W sensie to, to nie są żadne fajerwerki. Y poznajemy dużo nowych osób. Tak naprawdę Clementine jest tylko jedyną stałą. W, y jakby... W, całym, w całym w ogóle no, tak, w całym uniwersum teraz tych The Walking Dead'ów eee, i tak naprawdę no, poznajemy ją po jakimś czasie więc w sumie nie wiemy co robiła jak żyła, gdzie była pewnie będziemy się tego dowiadywać dopiero ogólnie mm. polecam, ale polecam jednak zagrać pierwszy odcinek i poczekać aż wyjdą wszystkie i kupić za pięć tych. Tak, nie kupujcie season 2, nie. nie róbcie tego co ja nie, nie róbcie <laughs> Tu ile jesteś w plecy? Ja nie jestem na razie nic w plecy. Na szczęście z Batmanem tak zrobiłem. Skupiłem wszystko, poczekałem, ale zrobiłem... Powiedziałem sobie, że to jest ostatnia dra Telltale, tell, którą kupiłem w taki, a nie no inny tak, sposób, e ze względu na to, że to jest e Batman. Wiesz co, teraz na tych świątecznych wyprzedażach ten Batman był chyba za sześć dych wszystkie epizody. Tak, tak, a tak, tak. A oddzielnie ile ci to kosztowało? 120. No to troszkę przepłacony fakt. No. No, no, tak, tak, tak. Ale wiesz, zagierka 10 godzin, nie. Tak, tak to jest. Ta jest, godzin, ta, to jest... Bardzo Ja bym kupił tego tak. Batmana, gdyby nie ta cholerna formalizacja, naprawdę. Bo nie <laughs> wiem, no mnie to odstrasza po prostu, jak gra ma ząbki i działa w 19 klatkach. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No, ten, ten Batman. Ale za to, to historia jest fajna w tym Batmanie, muszę przyznać. Bardzo fajnie się to. No niestety, póki nie będę okay. miał dobrego PC, to nie ogram. <laughs> Dobra, to tyle o, o tej grze. Od tej, tej, tej teraz czas na Nintendo. To ja sobie odpalam ten. ważnie, to jest to Poszukam sobie EPS, z Pokémonami na AliExpress. <laughs> Dobra, to słuchajcie. Jest takie piękne studio i to studio się nazywa Atlus. Atlus jest znany z różnych oterpedów, głównie z Persony tak naprawdę, która jest wydawana na PlayStation. Ale też jest, ma swoje produkcje personowe na, na 3DS-ie, na przykład Persona View. No ale nie robi tylko person. Robi także, znaczy robi, zrobiło taką fajną serię Dirt, która się nazywa Atrian Odyssey. I Atrian Odyssey w ogóle jest bardzo złożony, ale ma jedne, jedną taką część, którą stworzyli się to nazywa Atrian Odyssey Untold. No i Atrian Odyssey Untold. Y ma też dwie części, bo jest pierwsza i druga. Druga wyszła w 2016 roku, jak dobrze pamiętam, w listopadzie. Jakoś tak. Jej nie mam jeszcze, bo, bo nie mam, ale za to pierwsza część jest dostępna w e-shopie i kosztuje cztery dychy. I więc to mnie zachęciło, bo zobaczyłem sobie, o fajny Jotarpet, ten cztery dych, no to spoko kupię, nie? Kupiłem i się okazuje, że to jest za zajebiste JRPG. W sensie wiem, że można w nim spędzić dobre 50-60 godzin na 3D się, więc wiecie, to już, to już jest bardzo dużo. Ale o czym jest ta gra? E, może zacznę od fabuły. E, fabuła tej gry polega na tym, że jesteśmy sobie kimś, kto się nazywa Highlander, czyli po prostu to brzmiało Dural, nie? Ale to, to nie o to chodzi. Jesteśmy takim mitycznym wojownikiem, który przemierza świat. Dobrze, że nie bacą. I pewnego dnia podczas jednej misji odkrywa jakby jedną, jedną taką lokację, w której otwierają się dziwna machina. Otwiera się i nagle tam wychodzi z niej dziewczyna, która spała w tej dziwnej machinie. I się okazuje, że ona jest z przeszłości, tylko takiej mocnej przeszłości. I ona wszystko pamięta, jakieś cudne, wielkie maszyny, komputery i takie rzeczy, no i próbuje się odnaleźć w tym świecie takim trochę post-apo, nie? No i cała ta historia jest ciągnięta, próbowanie, znale znalezienie e Jezu, znalezienie e dokładnie przeszłości tej dziewczyny, bo ona ch sama chce odkryć kim była, co robiła i tak dalej. Yy, też poznanie historii poprzedniej cywilizacji. No trochę, trochę tego jest. To więc fabuła ciągle się tręci, Poznajemy też inne postacie w trakcie, które też mocno wpływają na, yy, na, na, na obrót fabuły. Mówię, to jest bardzo jak typowy jaterpet, nie Macie masę wątków i wszystkie gdzieś tam się ze sobą łączą, bo to jest terpet. Yy, jeżeli chodzi o gameplay, Czekaj, Cześć, Cześć, jak wygląda na grafika, bo to jest ważne. To jest na 3D, tak? To jest A na 3D. Czy to jest 2D, czy to jest 3D, czy. Teraz uwaga. To jest dra 3D. FPS. FPS. Tak. Tylko właśnie to jest. Wiesz, co, to jest ciężko wytłumaczyć, jak to do końca wygląda. Bo to jest FPS, który yy, ma dwa tryby. Ma tryb walki i taki tryb chodzony eksploracyjny. I tak naprawdę tryb walki to jest walka turowa, taka typowa dla jrpg -ów. Przy czym tą turow turową walkę możemy w ogóle pominąć, bo jednym przyciskiem trzymając któryś z triggerów, prawy lub lewy, już nie pamiętam teraz w tej chwili, e, po prostu automatyzujemy ją. Wszyscy robią, twoje, twoje postaci robią automatyczne ruchy, nie? Ty sobie po prostu przewijasz, jak oglądasz film, że same robią, ba, ba, przeleciało. Ja dalej z eksploracją. Ważniejszy jest ten aspekt eksploracyjny, ze względu na to, że wykorzystuje bardzo fajnie ten dolny, dotykowy ekran 3DS-a, bo to, co tak naprawdę musimy robić w tej grze, prócz wykonywania takich prostych misji, to przede wszystkim musimy wypełniać mapę, bo gra polega na tym, że chodzimy po takiej kratce, nie? Jest normalnie kratka i tak jak w starych, nie wiem, staroszkolnych RPG-ach, chodzimy sobie do przodu, do tyłu, na boki, nie? Obracamy się nie ma stratania na skos. No i żeby to wykonywać, to po prostu musimy rozrysować mapę. Ustawiamy ściany, zamalowujemy ścieżki, pokazujemy, w których miejscach, zaznaczamy na mapie po prostu miejsca, w których są skrzynki, w których coś można dotknąć, drzwi, nie drzwi. I tak naprawdę to jest główna mechanika gry. Może nie brzmi za ciekawie, dopóki się tego nie dotknie. Naprawdę. Jeżeli ktoś ma 3DS-a, to Etrian Odyssey jest naprawdę, naprawdę fajnym jrp w którym można spędzić masę godzin. No i co? Kosztuje 4 dychy, więc kurde, JRPG za 4 dychy? No znajdźcie mnie, kiedy się tak za 4 dychy. Nie znajdziecie. E, czy ta gra prowadzi za rączkę? E, Dwa na Dwa na dziesięć. No, ja tak bardzo nie lubię, jak gra, nie prowadzi zarączkę w grze mobilnej. To znaczy, takiej wiesz, że mogę sobie gdzieś Znaczy za... inaczej, wiesz, co to jest tak, że... na 5 minut albo na 10 włączyć, nie? I... Nie, to, to możesz włączyć na 5-10 minut, bo niby nie prowadzi zarączkę, ale ma jedną zaletę. W tej grze za jednym zamachem możesz wykonać tylko jedną misję. I, I to jest o tyle fajne, że właśnie to, to się bierze stąd, że jak masz takiego 3DS-a, no to nie masz masy miejsca na czytanie 20 questów, nie? nie? Tylko masz jednego questa, robisz tego questa, oddaję questa, biorę następnego. Prosta mechanika, czyli nie wiem, siedzę w autobusie, biorę sobie questa, jadę sobie do szkoły, odrywam go kawałek, jestem w szkole, po szkole wychodzę, wsiadam do autobusu, kończę tego questa, go oddaję, nie? Proszę, znaczy, koniec, Wiesz, działam. nie jest problem taki, że mm, ja gram bardzo rzad na tym 3DS-ie i jak mam już tego 3DS-a i chcę na nim pograć, otwieram go, jak gra nie prowadzi za rączkę, to ja jestem zgubiony, bo ja nie wiem co robić, bo grałem ostatnio 5 dni temu i, i tutaj jest mój największy problem, że no, wiesz. Nie, nie. to Sedrian byś się szybko odnalazł, bo e, przede wszystkim mechaniki są bardzo proste, czyli wiesz, że masz ma malować głównie mapę i chodzić po tej mapie. Y I ta fabuła no, też nie jest jakaś super specjalnie skomplikowana. Wiadomo, fajnie jest jak się ją ciągle i nie zostawiasz sobie gry na tydzień, dwa, bo tak. No, ja mam tak zelda teraz. RPG. No ale Zelda też jest specyficzna, bo Zelda możesz w ten sposób zostawić, bo tej fabuły jest tam... No, no tak, ale jak no, jestem teraz w tym, yy, wiesz, gdzieś w początku przechodzenia następnego poziomu, nie? Włączam po tygodni tą Zeldę i ja nie wiem co robić. To jest też problem. No to 10 minut spędzasz na szkaniu <gryfania> No i 10 minut i wiesz, i zamykam i następ, następny tydzień. I Rage Squid? I no, to w ogóle się nie nadajesz do grania na, na mobilkach. <gryfania> znaczy, nie, mówię, że 10 minut, bo ja tyle spędzam, czas przyczytaje się, no. Nie, nie, no, to, to tego nie rozumiem totalnie. Dla mnie Adrian Odyssey jest idealną grą, no też... Szukałem czegoś, co będzie jrpg w trakcie czekania na Final Fantasy, więc kupiłem na Odyssey w ogóle przed świętami i jakoś tak wyszło, że w trakcie święt dostałem tego finala, o którym mogliście posłuchać w poprzednim odcinku zdaje się, no to tutaj sobie to kupiłem i odrywam cały czas, odrywam w trakcie finala, i w ogóle jestem teraz samej oterpedii, wiecie, japońskość. Jeszcze zacząłem wróciłem do różnych anime, więc ja zacznę Kupiłem gadać w ogóle. Kupiłem plecak z Tak, plecak z Totoro. Właśnie, jak mnie ktoś widzi w Warszawie i widzi plecak z Totoro, to pewnie jestem ja. <laughs> więc, więc eee, tak. Wyjaśniam, to jest plecak dla dzieci. Ej, Co a Piotr ja ma ty, ty, 1, wiesz, 1, to, 90 zł. Dla, ty, dla typowych takich e, ludzi, którzy nie znają japońskiej kultury, tak jak ja. Ja ci dam to to to, to je, to, Bo ja to Piotr jest wielki, wysoki w sensie. Tak. No ale, Hubert, jak ty mi tam nie znasz, to ja ci to toro dam. <laughs> bo ja to toro mam w dwóch wersjach. Mam wersję cyfrową i mam wersję normalną, i ci cyfrową mogę podesłać. Piotr, jak on się śmieje to na następny, następny konwent, czy następną jakąś imprezkę grową, to ja zakładam mój plecaczek z dalekiem, który jest naprawdę typowo dziecięcy, jest malusieńki. Ty daleków to Co? Ta, nie daleków ja, szanuj. ja szanuję. Ja mam nawet kosmetyczkę, która mówi ekstermin. To jest <grym> nieważne. Genialne. Też się śmieją. Z dziecięcy ja, plecaczek. No cóż, no, Ja lubię doktora Hu, ale chyba rozwiązać. nie tak bardzo. No widzisz, no ja studio Biblii uwielbiam i, i, i, i bardzo polecam. No ale wracając do, do, do, do Etriana, mówię, macie 3DS-a, to władowywać mi tam czasę na, na, na to swoje konto e-shopowe i kupować Etrian Odyssey właśnie za te 4 tychy, bo to jest 10 na 10 od Atlusa, więc ja coś... Tuś zna japońskie rzeczy, na no to wie, Atlus 10 myślałam, na 10 od razu z góry, nie? Myślałem, że powiesz, że jak ktoś zna japoński, to sobie może poognąć. <gry> e, wiesz co? To jest jasne, bo masz przecież na 3 d to odpalasz gry, możesz to włączyć na dla, po japońsku. Ja zacząłem grać w finalach chwilę po japońsku, tak Nie uciekało prostu, ci fabuły? Nie. Oh. Nie, bo ja mniej więcej kumam japoński, może nie jestem w stanie go w pełni przeczytać jeszcze, ale kumam. Ja wiem, co powiedzieć, najważniejsze po japońsku, smacznego, mi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Nie no, pewnie na pewno musisz powiedzieć dzień dobry i powiedzieć dziękuję. Y tak, ale, ale... nie, i te Masu jest najważniejsze w tym momencie. <laughs> tak, to i taki To To tylko dlatego, że oglądałam Ci Sweet Home. <laughs> na z siostrą i ta, i baka baka, to jeszcze to w każdym razie. No, no, baka baka, głupko, głupko, tak. Nie no, japoński jest bardzo specyficzny. Może kiedyś się uda coś też o czymś takim opowiedzieć trochę więcej, bo japoński i japońskie japońska kultura jest Czekaj, bardzo czy specyficzny. Czyżby Jacka dawno u nas nie był? Tak, Jacka dawno u nas nie było. Tak, ta, dawno, no, to nie to było, powiedzcie tak. mi, to ja na ten odcinek wezmę urlop. Nie, pewnie zrobimy to w formie takiej, że będzie dierkowcy i Jab Spam czytam Asian Jam i wtedy będziemy nadać japońskich zotach. E, dobra. To teraz czas na następne rzeczy. Już koniec o gierkach. A nie, wiecie co? Jeszcze zanim jesteśmy przy gierkach, to jeszcze takie info z wczoraj. Tak dobrze Hubert mówię? Z wczoraj? A, a, powiem wam tak. Jesteśmy przy japońskich drach i jest taki japoński studio, który się nazywa Platinum Games i robiło ekskluzywa na Nightbot na one, który się nazywa Tailbound. I Tailbound został sklasowany. Tak totalnie. Ta gra nie wyjdzie, w ogóle się nie pojawi. Jestem bardzo smutny, bo to była jedyna gra w 2017 roku, taka z ekskluzywów e, Microsoftowych, w które chciałem podrać. Po prostu to jest jedyna gra, która wiedziałem, że tak, ja chcę w to podrać, zadrać, Mieć, nic innego mnie nie interesuje. Żadne Sea of Thieves, żadna Forza, e, nie wiem, tam Trapdown, tra e, tra ja to tak nazywam, bo to będzie chmura z Mozambiku, o której słyszymy od lat. Trzy e, i, i coś jeszcze? Coś jeszcze było, jeszcze nagrałem. E, no więc tam Hello Warsy jeszcze gdzieś, jeszcze przecież mig mały. E, no i ja jestem bardzo smutny. Do, Hubert nawet jak przed podcastem tutaj się zadaliśmy, dać słucha e, to mówi. Ja w ogóle nie pamiętam o to no, Liza. Coś kojarzyłem, no ale to co to? Ja raz <gry> widziałem na trzy tą grę. To była dwa razy na trzy pokazywane, jeszcze było po drodze różnych no, innych gameplay, i, i w trochę. Nie tam, ta, ta, ta trochę, gra to, to jest ta mnie gra, nikogo, no. oh, To jest ta gra o tym goście, co tak e, w słuchawkach zabijał smoki. Pamiętasz? Taki tak, był taki tak, blondynek, nakładał pamiętam. słuchawki i latał z wielkim mieczem trzy razy większym od niego i zabijał smutki. Typowa Japońska. To, to, to, to na pewno nikogo. To w sensie mnie nikogo. No właśnie ja bardzo, Jacek Kaleta, którego wszyscy znacie, yy, rozmawiałem z nim Jacek sam bardzo żałował, że Skalebound nie będzie, bo liczył na tą grę. To była jedna z gier, która go bardzo przyciągała do tego, żeby w ogóle kupić Xboxa One. bo że gra też na PC. Miała wyjść na PC. Ale mówię sobie, że właściwie kupiłby tą grendę właśnie na, na Xboxa, bo dlaczego nie? No i widzicie, nie wyjdzie i, i Jacek Xboxa nie kupi właśnie z tego powodu. Mi naprawdę jest smutno, troszkę boję się o to, co się będzie działo z dalszymi rzeczami, które Microsoft ma. Bo wiem, że mamy 2017 rok, i na samym początku roku Microsoft wypuścił nam genialny filmik i powiedział: 2017 rok Scorpio, nie? Wszystko fajnie, tylko że ja się boję, że tato Scorpio to wcisnął w tą masę kasy i marketingu, i dostaniemy nic więcej poza PC-em, którego i tak w tej chwili mamy w formie Dziwna sprawa, w sensie ja bardzo się boję o to, co się stanie. E Chociaż E3 będzie ciekawe, bo PES nam wjechał na samym początku roku i mówi mamy ekskluzywy nie? I tam no, no, no, leciał nam, te, nawrzucał, a tutaj z Xboxem jest trochę inaczej. No i tak wszyscy wiemy, że wszyscy czekamy na Switcha, nie? Ech, nikt nie czeka na Switcha, naprawdę. I takie, takie, czekaj, świerszcze. I tu wstawia Dominik świerszcze. On musi to zrobić, że wszyscy czekamy na Twitcha. I ten świerszcz. A weź, Huba ja z swojego świerszcza. No, dzisiaj już nie ma. Kurde. No, ja, wam, ja, ja, ja wam dam. Ja wam dam normalnie, ale... Ja będę, przez... Jak wyjdzie ten Switch, to ja będę przez trzy odcinki. No to subet, subet. Ja, ja naprawdę się cieszę na tego Switcha, tylko jak zwykle na konsolach Nintendo, na konsolach Nintendo po prostu nie ma gier dla mnie na Wii U nadal mogę znaleźć policzyć na, wiesz, palcach jednej ręki gryk, w które bym chciał zagrać. Na 3DS to... Watchdots. <grych> Bardzo. <grych> ale to właśnie Watchdots na Wii U były całkiem no fajną drogą. No tak, ale ja Czy mówię, wiesz, wiem. tak no realnie w co bym chciał zagrać. no to Parę gier od Nintendo i tyle, bo nic tam nie ma więcej, no Splatoon może. Na 3DS jest to samo, tylko chciałem po prostu przetestować platformę no 350 zł, to nie są wielkie pieniądze. I, I kupiłem tego 3DS-a w końcu. No widzisz, no ja jestem teraz nie ja się zastanawiam, czy się, czy od ciebie nie odkupię, jak się zdecydujesz go sprzedać. Więc... Mojego 3 ds No. No proszę. Mogę ci pożyczyć, no. jak chcesz, no on, bo on cały czas ze mną gdzieś łazi, ale raczej. W... Bo Hubert, wiesz, ma ładuje go i lata i zbiera streetpasy, <śmierdzi> nie? Nie obchodzą mnie te street pasy, ale mam do włożonego i się zbierają, nie wiem. Tak, e, zebrałem całe zero. <śmierdzi> <sumierdzi> bo to jest Warszawa, tak. A później pojechałeś, pamiętasz to, jak pojechałeś do UK? Tak, nie? w ogóle ja w UK byłem zaskoczony, jak to fajnie działa. No, no, no, to jest właśnie Ja byłem zaskoczony i zasmucony tym, że tylko 10 można zebrać za jednym razem widzisz, to fajna blokada akurat Dobra. dołożycie mi do filmów <laughs> dobra, to jedziemy dalej Ja już skończyliśmy, myślę, że możemy skończyć już o gierkach, bo gierki gierkami ale czas na filmy i w ogóle dział popkulturowy i tak dalej Tak, dział popkulturowy w tym tygodniu zaskakujący bardzo e, przeterminowany tak, i znowu nie będzie o Aragle. Znowu nie będzie do <śmiech> pozdrawiamy do, -o, pozdrawiamy do po prostu idźcie na Arajwial, to jest genialny film, a jak... A to jeszcze grają. Jak już nie grają, to po prostu go kupcie, albo gdzieś skołujcie sobie, nie mam pojęcia, gdzie, po prostu obejrzyjcie, bo to jest dobry film, to jest bardzo dobry film. I kiedy się nie nim powiemy, obiecuję. Na tak, jak kupię na blu rayu i obejrzę, czyli za pół roku. Nie, no wcześniej wyjdzie na pewno. Chyba, że chcesz go kupić za pół roku. Nie no, jak tylko wejdzie, to pewnie go chupię, więc... No, to pewnie to jest... Dobra, ale jest tak jak Dominik, ten Hubert tutaj powiedział Dominika, pozdrawiamy, ale go nie ma. E, opowiemy wam o filmie bardzo przeterminowanym, w sensie o filmie, który wyszedł przed świętami. Tak. I jest to ładnie się związek: Star Wars Histories e, Rogue One. Rogue One. I tak Rogue One jest takie. A, Łotry <głos> 1. Ej, no to dobrze, <głos> przetłumaczyć. ale masz lepszy pomysł, no jak właśnie. przetłumaczyć? Poza tym. Nie, ani trochę. Ręk, bo to, było to było hasło. To było Czyli... hasło, komenda taka e, tak, wojenna. Łotry no, ja 1, to no to tak. Łotry 1 3, jest 3, szybki do wyumówienia, o to co w tym chodziło. To miało być Skry szybka komenda. No to bujca też nie. Krót. Chociaż nie na Łotrych tłumaczy się chyba w grach, nie? Tak, na Łotrych. Łotrych. Nie no spoko, ja nie, nie, nie komentuję tłumaczenia tutaj pod tym względem, bo to jest wciąż lepsze niż wojna bohaterów. <grym <grym Ty łodsze o no, Więc wiecie, tutaj akurat to pasuje. No ale dobra, zacznijmy sobie w ogóle dodanie mm, o tym filmie. Może od tego, na czym opiera się fobuła? No? E, to znaczy, ja od razu powiem, że jestem niedzielnym fanem Star Warsów. W sensie, z zaraz wow, mnie way. wszyscy zlinczują, ale ja nie oglądałem starej trilogii. Eee, Czyli połowę fanów z tego filmu sobie wyciąłeś. Tak. Ty teraz ci powiem, możliwe. że ja. <gry> to znaczy, I... kiedyś oglądałem, mam jakby zarys fabuły w głowie, ale nie pamiętam tego kompletnie. Eee, I tak naprawdę e, jedyne Star Wars, które mi się spodobały, to ta siódma część, ta nowa. I o, to było fajne, po prostu fajne kino przygodowe dla mnie i mi się bardzo to przyjemnie oglądało. Tam ze starłopoty się strasznie zestarzały. Te stare. Ani trochę się nie zestarzały. Zestarzały ja tylko jestem... ty oglądałeś. Ty, wiesz, mm. inaczej no to patrzysz, bo ty już je oglądałeś. No tak, ja się na tym wychowałem. Dokładnie. Nie, więc... A ty, Diana, co chciałaś tutaj wpleść? Halo, halo. Diana, chyba wrzuciła. Diana, co ty chciałaś tutaj wpleść? Chciałam wpleść, że ja też jestem faną nowej cylogii, znaczy tej. D tej po 2000 tak. roku? Nie, no. Z kim ja Ej, no, nie wiem? Czekaj, czekaj. To pierwsza, druga, trzecia część to ja to w ogóle tego nie oglądałem. Ja mówię o siódmej. Ja widziałem Bardzo dobrze, nie oglądaj. A to nie widzieliście mm. tego? Nie, ja widziałam. Ja widziałem. Wiesz, ja się bawiłem bardzo dobrze. A starą trylogię pani widziała? Oczywiście. No. <laughs> Jezu, szczęście <laughs> już myślałem. Nie, nie, po prostu ja, na przykład, ja wiem, że, bo ja to oglądam w kolejności chronologicznej, a nie w kolejności wydawania. Może dlatego, no, bo miałam to, jest, to właśnie ja. o tym, że one się strasznie zestarzały i ja to bardzo mi tak na mnie weszło i może o tak się trochę zaziłam wtedy, jak oglądałam, ale poza tym ja zawsze mam team powód do przyszłości, a nie stadło. Tak w sensie no tego. rozumiem. Dobra, to ja wam powiem tak, że ja jestem fanem przede wszystkim tej starej trylogii i tak właśnie powiedziałem Huberto, tutaj o Hubercie, że wyciążę połowę fanów z tego filmu, to to jest prawda. Więcej niż połowę. I, nie połowę. A może nawet i więcej. A, ja ja nie w ogóle nie zauważyłem, że cokolwiek tracę, bo ja miałem zarys fabuły. Wiem, wiem, ale wiesz, wiesz ja oglądając ten film robiłem takie o Jezu, to jest ten, to jest ten, to jest ten. A, Odlądam, to jest... O Jezu, a to jest tu. O Jezu, a to jest to, to, to. I wiesz, a to jest takie... Ja teraz z grubej rury. Wiecie, co dla mnie najbardziej się podobało? Mnie prywatnie się najbardziej podobało w tym filmie? Że on powstał w 2016 roku i wcześniej. Chyba tam, nie wiem, ile to lat trwa produkcja. A miał tego ducha tych starych filmów. No To było tak niesamowite dla mnie. I właśnie chyba to ci uciekło. Ten duch. Ten klimat. Oni co je mieli zrobione, tak jak <y> wtedy. I my tak. z Markiem, taki w ogóle wow, nie? jak nie? Jak to niesamowicie współczesny film oddał to, co było wtedy jakby chciał trochę naprawić błędy tej nowej trylogii, tych 1, 2, 3. Tak, no, no właśnie, to bo widać. trzeba poprawić teraz nazewnictwo, bo jest stara trylogia, nowa trylogia i nowsza trylogia. Jest to, tam no. jeszcze, słuchajcie, no to, to możemy wejść w jakiś tam chyba Extended Universe się też Słuchajmy. używa. O czy Boże, coś, że właśnie bo... wchodzi Extended Universe, który Disney zaorał. <śmiech> Tutaj w tej chwili <śmiech> powinniśmy sobie wziąć preza. Z rozgrywki. I prezes nam powinien wszystko ładnie wyłuszczeć, zrobić półgodzinny wykład o tym, jak wygląda historia Star Warsów. A ja chyba nie potrzebuję Bo... nawet. Wiesz, bardzo <grym> lubię Star Warsy, lubię tą otoczkę, lubię fandom, nawet byłam na y, festiwalu, który był w Bydgoszczy, Star Wars, A ja widziałem festiwalu. Gdzie część był choreograf oryginalnej trylogii, tej starej trylogii. I ja nie mam wiedzy elementarnej na temat tych filmów, tej, tego cyklu, ale dalej czerpię z tego fan. I nie czuję, potrzeby się za, nie czuję potrzeby zakuwać uniwersum Stadu no to... Przepraszam. No to nie zakuwaj, bo Standard się to zacznie wchodzić w to i zacznie się czytać komiksy, książki i tak dalej. I się ogląda to, co teraz robi Disney i się robi takie dlaczego byście to usunęli? To nie ma sensu. No wiesz, ale jak y, to Extended Universe jakby opierało się o... nie wiem, tworzyło jakąś nową fabułę, historię, którą chce poruszyć część ósma, dziewiąta, to trzeba było An to załarać. I ta y, tak i nie, po prostu to zaakceptować i polecić dalej. I co zaakceptować? Cały Extended Universe. No tak, ale jak ktoś nie Na zna Extended drałeś, Universe... Dobra, to pytanie. Drałeś w Jedi Academy, w Jedi Knighta i tak nie. dalej? Nie. Jezus kim ja nadbieram? No ale wiesz, ktoś. Większość, tak, większość to, osób widziało po prostu starą nową trylogię i teraz idą na część siódmą. Jakby zaakceptowali cały Extended Universe, ludzie kompletnie by zgłupieli, nie wiedzieliby, co się dzieje. Ale to zrobiliby film, który by to wyjaśniał. To, że... no, <śla> ja, ja nie widzę w tym problemu. Za ono, no za no, no, no. No, Ja nie wiem, co ja mam odpowiedzieć teraz. Nie odpowiesz nic, bo wystarczyło zrobić po prostu wziąć, mieli gotowe, tak jak w książkach czy w komiksach, mieli gotowe scenariusze, na, na których mogli po prostu Ale wiesz, opierać Ale wiesz, ta jest był wielki, a oni musieliby 10 filmów było. wyjaśniających zrobić. Ja od początku twierdziłem, że jest cała masa książek, jest tego, które mają świetne historie i można było z nich zrobić świetne filmy. I ze mną się na pewno z ludzi też, właśnie, lżej się dwoje woda, bo naprawdę te książki są super. I, I mają to dosłownie gotowy scenariusz na film. No, nie rozmawiajmy, o Stanley University, tylko o Włodsze 1, bo to jest naprawdę ważniejsze w tej chwili. Dobra. To Włodsze 1 jest filmem, który jest prequelem do tej starej trylogii. To jest. Między czwartą to jest a piątą. Tak 3,5. 3,5, i to, to jest, jest... jest najlepsze określenie, tego tak, 3,5. Okay. <śmiech> no tak, no kojarzę, ja, to, co wykradali, to plany Gwiazdy Śmierci i tak. wszyscy to na końcu. to o tym było wspomniane tam, właśnie w trzeciej części i. No. O. Te, te, te, te ale na, naprawdę o, o tym wspominali w sensie wspom... nie było powiedziane, kto mhm. to robi, jak to robi i tak dalej, było wiadomo I dlaczego wiadomo. gwiazda śmierci padł od wybuchu Blastela też nie było powiedziane też nie było powiedziane ale, Dlatego... ale wszystko powiedzieli w sensie to, że poświęcili się i wykradli tak? no Niespecjal... są takie znaczy nie? to nie jest powiedziane wprost tylko to jest tak wiesz, flash Aha, nie? No, to, to że jesteś w stanie to w ten sposób zinterpretować. No i co? Zacznijmy może sobie tu, tu, tu, tu. tu. O, dobra, to będziemy robić pytania, takie bardzo proste. Jak wam się podobał K2SO? Nie wiem, co to. Ten robocik. Ten robot. A, ten, ten robot, co tak żartami był rzucał. Ten, mówienia prawdy, to, no. to, to był bardzo, to była bardzo dobra maszynka do rzucania sucharów przez cały film. To był, to, ja mówię, Tak, jeżeli sobie porównać r 2 c 3 i bb 8 do tego dorzuciemy k 2 to k 2 mi się najbardziej z tych wszystkich robotów podoba. Nie wiem pojęcia dlaczego, wydaje mi się taki, Rzucam może czasami sucharami, ale te suchary były w takich momentach, że ja się uśmiechałem. Ja był najbardziej nie, ja ogarnięty nie bawił z tych u jego wszystkich. Tłuchu. To swoją drogą. No, mnie też bawi właśnie humor. To... Mi humo, do mnie humor trafił na pewno. No, bo, bo Wiecie, no może ja byłem na dubbingu. Ja w ogóle nie wiem, co ja robiłem na dubbingu. Dlaczego? Właśnie. Z może kim to, może ja nagrywam? Ja, właśnie, z ja wiem. wiem Janu, no. ja, w ogóle ja miałem so wiesz, ja, po dobingu, ja miałem sobie ochotę przewiercić uszy. No, co. <laughs> Huber... ja ile tańsze bilety, bilety były? Przyznaj się. Dabbing. Nie, był wcześniej, bo film był wcześniej tak, po Tak, no musiałem coś... Albo w ogóle bym nie obejrzał, albo z dubbingiem. No to wybrałem to drugie. No właśnie. No, Do, dodaj, Hubert nie ma za bardzo ma się wypowiedzieć o aktorskiej. No. Bo w dużej mierze w sposób wypowiadania rzeczy przez aktorów... No ale to na, wiesz, na to w każdym filmie. Ja w ogóle... No w każdym filmie, a tutaj jest parę takich miejsc, w których... Ee, Jezu, ten mnik, który, który nie widział. Jezu, on miał, to jest, jest, jest dobra postać, no. To jest bardzo dobra postać i to, w jaki sposób ona mówi, że moc jest ze mną, ja jestem z, moc. jestem z mocą. Ale wiesz co, ty mówi... mówisz o tym o. i mimo, że jestem Team Imperium, to ja mam ciady. Się... jestem Team Imperium. Tak, jak wspomniałeś o tej scenie, to normalnie mi ciadki przeszły, bo to była jedna z takich... I w ogóle ten duet, on, on bardzo... ten, ci dwaj ten, Tak, ty, no. Ten duet jest super. tak. Świetny. No, ja się nie wypowiadam. <laughs> a, ty nie, nie masz strony... ciarki, jak wspominasz sobie, że ten, to, to ten, Ja, e, ja miałem Force ciarki. To nie, to nie, a ma, the Force, ja, ja, tak? To, to nie, ja nie tam, ma. Ja miałem <laughs> ciarki, miałem się, miałem ochotę się, wiesz, pod ziemię z, zapaść. Pazmy spazmy, nie? <laughs> <laughs> ciarki. <laughs> Nie, no, no, no, no, no <gül samatelizm. cười> kurde. Nie, ale to ja wam powiem wszyscy chyba, wszyscy po kolei mieliśmy czarki, jak wjeżdża kamera i pokuje, pokazuje nam Matsa Mittelsena, nie? nie? A, nie? A, a. No nie. Ej, i teraz powiem ci, kurde. wiesz, skąd znam jego grę aktorską? Bo ja wiesz, że ma złą no? seriali i nie wyglądam. No to, to jest no, no, nie Jak nie? Jedynie ja go kojarzę z teledisku Diany. No, Boże. Boże. Z kim ja nagrywam? <laughs> Hubert powinien go widzieć jeszcze, z, pamiętać z Doktora Stranda. No jasne, że tak. No, to jest no i tego tak nie zdążyłam jeszcze obejrzeć. A teraz powinniście dokojarzyć się, bo my jesteśmy draczami i teraz przecież w tej będzie nowej gra od Odchodzimy, od tak. Tak, Death Stranding. To też przecież będzie mat. no i a, to, to, to jest tak dobry aktor nikt no, wątpi, ale ja się nie roba. umiałam im zajadać no, ja się w ogóle nie mogę wypowiedzieć bo ja nie, go nie słyszałem, jak ja mogę się wypowiedzieć że aktorski <zysy> ja, no, ja, ja wiem, taki, wiesz taki szum tylko <śy> no, no, ja wiem, wiem a wiem, mimikę twarzy ma, jego jak ocenia <śy> zaskakująco zsynchronizowana z dubbingiem <zysy> Zastępują. Dobra, to jak mamy Matsa, to mamy też jego tam w cudzysłowie córkę, czyli John. Jan Or. Arso? To, to Arso Orso, to to chyba. Tak. tak. Ja, ja się nie opowiadam. E... I... O, Erso. Erso. Kurde... to była Erso? Erso, tak, John Erso. E... Kurde, bardzo dobrze zadrana rola. Nie wiem, nie wiem, Diana jak ci się wydaje, bo ja oglądałem. Dla mnie ona była znaczy, że Z jednej strony ona bardzo mało mówi, mało się śmieje, yy, jest taka mroczna ciągle ma jakąś tam tajemnicę w sobie, ale to pasuje do tej postaci. I no jakby twój ojciec tak, no. sobie dla imperium, a ty tym ciebie rebelianci ciągnęli no. w drugą stronę, to, to nie chciałbyś tajemnic mieć żadnych przed nimi. Nie otwieram serduszko, bierz tam mnie, nie? Tak, bierz tam, nie, no, no. Właśnie, ale właśnie dlatego mi pasowało to wszystko, jak ona. Yy, mówiła pewne kwestie, mówiła bardzo niezręcznie. Tak, wiecie. Tak, tak, mówiła. Nie powiem ci wszystkiego. Tak. Mi się podobał ten ziomek, kto się nią opiekował i w ogóle ten cały wątek z tym, że yy, słuchajcie, bo to, mówię, ja jestem w tym Imperium od zawsze w sumie. I jak on mówił o tym, jak ta postać budowała ten fanatyzm wokół niego. I Czy pamiętam, jak ten wielki to maszyn... Tak. Tak. O Jezu, mówisz czy, o, o tym wielkim zbroi takim. Czy ty mhm. jesteś za unicestwieniem wszystkich ras na świecie? W sensie, to jest dyskusyjne, e, jak chcemy porozmawiać o różnicach między The day, a City, to po prostu po, po tym. Nie, nie, nie, ja, ja powiem ci, Diana, tak. Jestem w stanie zrozumieć, że nie, to mi się podoba, ale ja nie wiem, po cholerę do postać tam była. Która? Która? Ona tak, no, ten, a mi właśnie, no, nim, Jezu, ona się. bardzo mocno pokazywała słabe strony rebelii. Dla mnie, przynajmniej. Tak? No. O. Że ten fanatyzm, że, wiem, ja, ja, że on jest tak Ja nie potrafiłem w ogóle. I że on ją kupną w dupę wierdze. wtedy i to też, że tą postać tak. Soberera się nazywał. Co? coś kojarzę chyba. Tak, taki czarny w wielkiej zbroi. A no i tak, miał to. Ja bym gaz tam, znaczy on oddychał przez tą maskę. Tak. No tak, tak, to kojarzę. Tak, tak, tak. No to on zginęł. No, nie <śmiech> no, nieważne. No, nieważne, <śmiech> ale... E, słuchajcie, nie załóżmy... My, jest... nie, teraz... Słuchajcie, i tak dużo już bardzo powiedzieliśmy... <śmiech> Wiecie, Lubimy no, spoiler był... ale w tym i gadamy swobodnie, czy bawimy się w ukrywaniu spoilerów? Bo ja bym po prostu napisała mm, spoiler, spoiler ale i gadamy, jak... otwarcie na temat filmu. Gadamy tak. Lucie, bo to jest i taki stary film. Bo jak ktoś by chciał, to by już go dawno obejrzał. no. A jak ktoś nie jest fanem Star Wars, to to aleje, co kujcie. To i tak oleje, więc... No to nie ma co się ukrywać, on po prostu gnie. Zginął. No, tak jak... Nie mogę używać brzydkiego słowa, bo mi zabroniono nie ono na podcaście. Tu, tak, tak, jak, tak jak pikujemy wszyscy. Tak, jak wszyscy. E, czekaj, nie, no, e, moment, moment, moment, Dominik już e, oglądał? Tak. A, no okej. Okay. Ci wydaje. Tak, Dominik chyba też jak nie oglądało, <laughs> no to ma też. montujesz ty? Nie. <głos> zapomnij ale ja tak w ogóle Marek mówi, że sprzedali mu spoiler w, w pracy, nie. Ja tak mówię, kurde, jak ci można sprzedać spoiler do filmu, którego fabuła w sumie się zna i no, punkt, no. A, punkt A do B się wie no tam po środku nie wie co się dać ja na dostęp tylko spoilera powiem ci po filmie okej okay. I wychodzimy z sensu. bo oni mi powiedzieli, że wszyscy umrą. <głos> no, ale, akurat nad tym e, takim momentem kulminacyjnym, że wszyscy umierają i tak dalej, Ale ja wyszedłem z kina zacząłem się zastanawiać po co jest to tutaj zrobione, bo Masia osób Ej, się to nie podoba. to jest, mi się bardzo podobało. Mi mnie to też bardzo zaskoczyło. Mnie to mega zaskoczyło, że wszyscy zginą i to było bardzo odważne. Tak. Ja wychodzi, wychodząc z z seansu, oczywiście pokłóciliśmy się, bo on jest Team Rebelia, ja Team Imperium i, i właśnie była pod tytułem, że pokazane w sumie w imię czego oni zginęli. I to też takie bardzo, no. nie, nie to, że heroicznie, znaczy ten heroizm jest jakby taki przesadny i ty się, no. wiesz, ty się wiążesz, do, przywiązujesz do tych postaci, no bo weź, jak tych mnichów nie polubić, no to się nie da, nie? No, nie da się. I no. nagle oni się poświęcają w imię wyższego dobra, w taki sposób, a nie inny. No i. No, no, sama koncepcja to, nie, to w super filmie mega mi się podobała Wiesz, widoczne, jak ci żołnierze po prostu giną, wszyscy, nie? Tylko wiesz, wlatują tam i od razu idą na wojnę i giną, nie? To mi się bo podobało. To jest coś innego niż te bezimienne masy ludzi, którzy giną, a inaczej ci giną bohaterowie, do których się przywiązujesz. I to był też bardzo fajny zabieg moim zdaniem. Znaczy Ja wierzyłem no, trochę smutna, boś nie będzie pracuje. tego słodkiego pilota. No ale no nie może mieć wszystkiego. <grym> no, to była też fajna postać. Ten, ten, ten film. Może to był jaki? film propagandowy, żeby to <grym> propagandę rebeli. Ale no, słuchajcie, tak nie, lewej. w ogóle ta scena, że jest ten gościu, że początek, dobry rebeliant, mamy protagonistę w te, w te no w tak, protagonistę. I on zabija tego ziomka w tym, na samym początku. Tak, no. I kurde, i no. takie wiecie, the fuck, protagonisti tak nie powinni chyba robić, nie? On jest po tej dobrej stronie. I niby znasz się jego no. motywację, ale z drugiej strony to był czyn zły. No dużo jest takich. Ten film tak fajnie I to bardzo pokazuje. bardzo fajnie że, to jest pokazane, od, bo odważnie, nie ma takiego... Bardzo odważnie, bardzo fajnie. Tak. Jestem oczarowana pod tym względem, że przestało białe być białe, a czarne czarne, tylko pokazuje się inne strony jednej i drugiej. Czyli ci faktycznie w Imperium nie, mogą nie być organicznie źli, a ci po prostu nie wcale nie są do końca dobrze zawsze. I to tak. No. A teraz mam pytanie do was przede wszystkim do Diany, bo Diana jest tym Imperium. Hmm? I Jana, jak się podobał Darth Vader, który się pojawia? Bo ja oglądając ten film, miałem czułem, że to nie jest ten Darth Vader, którego ja zapamiętam z filmów tych poprzednich. Ale mnie to Czuć sensie Mnie to kompletnie nie ruszyło, bo on był, on był na ile? Tam 3 minuty? Wiem, on jest na no, chwilę, to, ale wiesz, dla osób, które są właśnie fanami Star Warsów i jeszcze znają tego Darth Vadera poprzedniego, on nie był taki trochę za mało Darfa da w Duffie? Tak, za mało Darfa Weidera w Darfa Wajderze. A po I co ty, on ma te, w końcu te guziczki tam <głos> w zbroi. Słuchaj, Saryza to ja ci pokażę, ja ci prze jesteś taki jak to jest to... i Ja ci znajdę odpowiedni odcinek i się dowiesz <głos> po co mu tego. Dokładnie. <głos> <głos> Dokładnie. No to jest pytanie w ogóle. No off topic całkowicie. No bo na ci podejście stosownego, to... no. <głos> No Mówisz, że było właśnie za mało Darfowa Weidera w Darfowej derze, nie? Chociaż był... powiem ci, że ta scena, no, to było majestatyczne, było tak no, czuć bylo, potęgę, no. ale... Najbardziej było czuć potęgę, jak on stał plecami i zacisnął pięść, a tak, ten to... generał był duszony. To była... to była najbardziej wroczna. to jedna wrocznać. scena z to... takich, takich, wiesz co, to właśnie tych nawiązań do klasyki, gdzie fanty i stary i tyle... To jest takie mega nawiązanie nie, ale... I do kultowej sceny. jeszcze, jeszcze to... Jeszcze ten fajny flaszek właśnie jest tak super jasno, nie? I stoi ten cień Darfa, nie? I tak stoi. Chwilę, te, te, powiedzmy pięć sekund widzisz ten flaszek, on stoi i dopiero zaczyna iść, nie? Ty czujesz ta muzyka, ten marsz imperialny. Ua, no no robi taki, klimat, robi. Robi klimat. E, zostały nam, zostało nam jeszcze jedno z oczu, chyba, tak naprawdę. CGI, CSI, CGI generała Tarkina i Leji. Tarkinem się oszukałam. Hmm? Naprawdę. Ja, ja mam... Ty wierzyłaś, że to jest ten... Znaczy, no ja, ja, wiecie, w głowie to było powiedziane, że kurde, przecież ten ziomek już nie ma prawa żyć. E, na który? No. <laughs> Generał no, Tarkin. Ten, to co chciał ten... zabrać projekt temu ziomkowi, który był koordynatorem tej Gwiazdy Śmierci. Kapisji? Takie Zasuszone policzki, strasznie zaciągnięte. Eee, tak. to, to ci, którzy... A, czekaj, czekaj. To jak była ta scena, w której tam obradowali wszyscy przy tym okrągłym stole, to gdzieś on dobył? Tam? Strony ci się pomyliły. A, bo to on jest tak. tym złym. Tak. On jest imperium. <laughs> to nie kojarzę. Nie kojarzysz? I była taka scena, kiedy na przykład odpalali, e, pokazywali pierwszy test Gwiazdy tak, Śmierci. Tak, tak, tak, tak, tak. I on, on tak stał z boku i on był z, zawsze w, e, bez żadnego płaszcza, bez niczego, tylko w samym hmm. takim mundurze. I, i to było CGI? Tak. To było CGI. Nice. Ty patrz. Bo, bo, I ty się chciałeś ze mnie to ześmiać? Nie chciałeś wyśmiać, że się oszukam, Zobacz Hubertna. Bo ja nie kojarzyłem... Jestem w, Wiesz, inna sprawa, że ja nie kojarzyłem w ogóle, gdzie patrzeć, Nie? I no, było trzech ludzi, no okej, okay, no, jest trzech ludzi, no nie będę zwracał uwagi, czy któryś jest CGI, no. Wiesz, no to, to inna sprawa, że właśnie dla osób, które nie znają, nie wiedzą, jak wygląda to na nas, to można nie zauważyć, ja się zgadzam, bo jakby mo można uznać, ja, właściwie to... no, no Wiesz, no, no, się można się może... nawet nie przyglądać temu, no bo jak przez film przewieje się 200 osób, no to kto kto zobaczy? No, a jakbyś, tak, teraz, tak. jakbyś przed tym obejrzał właśnie tą jedną część, wystarczy jedną, tą pi pierwszą część tej starej trilogii która... No i wiedzieć, Są że nie żyje. <gry> <gry> I wiedzieć, że nie żyje, ale to byś wiedział, bo jakbyś zobaczył, jak on gra i że wtedy jak grał, to miał lat 60 czy 70, jakoś tak, to raczej już nie żyje, nie? Hmm. Y no ja się dam oszukać. No i... Ja w ogóle wychodzę z seansu i mówię do matka, ty, jakiego nie znaleźli, jak która podobnego do Targina on się wyraźnie. Ja no, i ci powiedział, że to CGI, tak. nie? Bo Leia od razu no. sklepowałam się o co chodzi, ale bo wiecie no, podobnie było dużo mówione problem, przed nie. filmem, że będą jakieś tam CGI, że ci to. Nie, bo... nie, było, nie, nie było w ogóle nic wiadomo, tak? że, że będzie Tarkin i, i że Leia ma się pojawić. I ci było wiadomo, to, to, to właśnie to było zaskoczenie tego filmu dla wszystkich, nawet fanów, że pojawiały się takie postaci. Wiadomo, ja jako fan, jak zobaczyłem najpierw Tarkina, to zrobiłem Tarkin, nie? Jak super i w ogóle. A później zacząłem się przyglądać i mówię ty, ale to jest CGI i w ogóle... Kurde, ja widzę tą różnicę pomiędzy, że to jest CGI, a to jest normalna postać, nie? I, I miałem z tym problem. Ja też mam trochę inne podejście do CGI, bo... Wiecie, zajmą w cudzysłowie interesuję się też animacjami 3D i samą w ogóle animacją CGI i takimi rzeczami. I... To jest no, problem, kiedy ja zobaczę coś, co jest troszkę nienaturalne, zaczynam szukać siatek? Nie? I widzę te siatki, już widzę. O, wiem, to jest CGI. nie? Tam. No, dużo było ten, ale przy Lei to już w ogóle jakby ją wycięli. w ogóle. Aleje bardzo było wzięli. Ale Tarkina nie było wcale tak widać, bo lei to od razu było widać. Nie od, była, od razu szucało. Bo wiesz, dlaczego Tarkina nie była tak ten, ten, ten mocno widać? Nie wiem. Bo Tarkiem w dużej mierze to była tylko twarz CGI-owa i cała reszta znaleźli aktora, który jest idealnie podobny budową do właśnie tego aktora. No też nie wybrał. był niezwykłej budowy ciała, bo był bardzo chudy, no a chudy tak. aktorów też. Tak, i znaleźli, znaleźli, znaleźli takiego aktora, wzięli go ten i nie, nie kładli całej postaci, więc to wyglądało w miarę naturalnie. I jedynie głowa, tej głowy z Tarkinem pojawiało się wyjątkowo mało, nawet chyba specjalnie właśnie po to, żeby nie pokazać tego, że to jest CGI. Ale się pokazała leja i ona pokazuje się do, do, dosłownie na chwilę. Dosłownie. To kurde, od razu widać. Nie? Od razu. I no. Chociaż z drugiej strony fajnie, że ją wrzucili. Jest to takie połączenie, że to jest, wiecie. Część następna i w ogóle nie. Tak, że to się spina w jedną całość, ale samo jej wejście w, później w. w przy informacjach o śmierci Carrie Fisher i to tak no, no, no tak dość ciężko. To źle wpłynęło tak. przy CGI, wiecie, przy, przy tym jak pokazali Tarkina, przede wszystkim Tarkina, bo przy Lei jeszcze ale nie było wiadomości. Ale było tym, minuta może. No. Ale wiesz to chodzi o co innego teraz. Była Leja Leo jeżeli chodzi właśnie o śmierć Carrie Fisher, ale przede wszystkim chodzi o Tarkina. Zaczęła się pojawiać taka dyskusja w internecie na temat tego, czy przypadkiem za parę lat w ogóle nie, nie będzie aktorów się. potrzebnych. Tak? W ogóle nie będzie potrzebnych aktorów, tylko będziemy mieli same CGI, czyli powiedzmy za 10 lat dostaniemy Terminatora 40 i w nim nadal będzie grał 20 najleższą. Wie, wiesz, no, to jest możliwe bardzo. No. Jest bardzo to możliwe. by wymagało bardzo dużego wkładu finansowego. Ale problem. bardzo dużym wkładem finansowym nie jest opłacanie tych najnowszych aktorów? Wydaje mi się, że jednak CGI będzie droższe. Technolo... nie technologia może CGI tutaj szybko to się rozwijać, że to wyjdzie tani po prostu? zamiast tak. To tak być jest najbardziej. DEPA to się weźmie. Co to się na DEPA I, stu... i, li... tak. I licencję na DEPA. <głos> będzie ten. Będzie agencja, która będzie sprzedawała licencję na aktorów. Tak. Ty... tak Ej, ty to jest już pomysł na biznes. <głos> Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki uh, aktor, który już dawno nie jest już z nami. Uh, się nazywa Robbie, Robbie Williams i jak przed tym, jak zmarł, zostawił testament. I, I w testamencie napisał, że nie można wykorzystywać jego wizerunków przez następne 20 lat. W ogóle. W żadnej reklamie, w żadnym to filmie, akurat przez żadnej lat. A nie przez zawsze. To Możliwe, tak że tak wymyśli. prawo też na yy, tyle Może pozwala, ja coś na przykład. Mogę, no, wiesz, na przykład. no bo jak nie chciał, żeby wykorzystywać jego wizerunek, to by po prostu wiesz, to, przez i tak, zawsze. Ale to i tak, zobacz, przewidział pewne rzeczy, że mogą wyko próbować wykorzystywać jego znany wizerunek, nie wiem, w retlamie no jakiejś, tak, nie? I to się zaczyna powoli nam pokazywać. No to jest właśnie ten film przede wszystkim przy Tartinie nam to pokazał, nie, że stara postać, która aktor, który już nie żyje, nagle może zostać wstrzeszony, nie? Więc no, zobaczymy. No, a Terry Fisher to Made the force be with you, nie? No, to najlepsza postać w ogóle i aktorka super. Szkoda jej. No dobra. To teraz następne, następne rzeczy. Hubert, eee, które, które, od którego serialu zaczynamy? Od polskiego. Od polskiego w ogóle e, jestem bardzo no miło... Nie spoilujcie mi, bo mam zamiast go oglądać. Okej. Okay. Jest... Jestem bardzo miło zaskoczony rokiem 2016, bo to był dla mnie rok dosyć przełomowy. E, dosyć przełomowy ze względu na polskie seriale. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna okazało się, że Polacy mogą tworzyć polskie seriale i Tworzą je no way! Tak. I A naprawdę. I chociaż, że dobre polskie dobre seriale. polskie bu... seriale. O, to, I to nie chcę słowie dobre, żebyś się nie zmienił. To teraz zmienia sens wypowiedzi. No tak. tak. tak. U, urwałem jedno słówko. <laughs> <laughs> nie, bo serial mi się kojarzy z czymś innym niż szkoła na tvn <laughs> Dlatego urwałem to słówko. To e... jest pala dokument. No, no, Widzisz, no, no. gdzie nasi na gatunkach? Seriali. Cicho. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Nieważne, <śmiech> jakich hashtagów szukam na IP. Jeszcze. Cicho. <śmiech> I byłem mega zaskoczony rokiem 2016, bo wyszły nie jeden, nie dwa, ale aż trzy seriale, które z powodzeniem mogą konkurować z amerykańskimi produkcjami i to naprawdę takimi porządnymi amerykańskimi produkcjami. Wyszli Przegenialni, e, niszowi artyści, których pokochałem całym sercem, to jest jeden z najlepszych seriali roku 2016 dla mnie. Do tej pory jakim cudem to wydało TVP, naprawdę. Tak, ale oni to zaorali od razu. Tak, <grym> bo, wiesz, bo tam. <grym> bo, bo za dobre, to wie, wiecie, siedli, ej, zobaczmy, co możemy wywalić. E, ten serial, on, on, on za dobry, no, jest, jest nie w ogóle. Wiesz, wywalamy, nie? rozpieścimy zaraz tych, rozpieścimy zaraz Polaków, nie może tak być. Tak, za mądrzy będą, tak. nie, nie możemy, nie? E, następnym serialem był Pakt od HBO w e, 2016, nie wiem, czy on... Tak, drugi, drugi sezon Paktu, drugi sezon Paktu nie? E, Obejrzałem tylko jeden odcinek, tak naprawdę drugi sezon Paktu. Ja jeszcze nie zacząłem. E, ale wiem skąd inąd, że jest dobrze, jest bardzo dobrze i to jest pierwszy sezon Paktu, który jest autorski. W sensie nie jest opierany na żadnym skandynawskim scenariuszu, jak pierwszy sezon. O... E, o, I ostatni serial jest to serial, który chcę omówić chwilę. Jest to serial od Kanal Plusa slash TVN, jak mu się udało dowiedzieć, czyli Belfer. Jest to naprawdę 10 odcinków jak z abstryknięciem palca. To było, nie wiem, w 2-3 dni. Serial naprawdę niesamowicie pochłonął. A serial opowiada o tak naprawdę o nauczycielu, który przyjeżdża do mojej miejscowości, w której zginęła dziewczyna. Potem się dowiadujemy mhm. różnych rzeczy, mniej ważnych, więcej. Jest ważnych. też naprawdę serialem kryminalistycznym. Tak, tak, to, Bardziej jest, niż, niż serialem, to jest serial wiem, detektywistyczny. Albo tak. tak naprawdę układa, rozwiązuje swoje śledztwo na temat tej dziewczyny. Serial jest bardzo fajny ze względu na to, że jest taki bardzo polski. Widać te wszystkie tak, machlojki tak, tak. polskie, takie, takie typowo polskie rzeczy. To, co znacie z normalnego życia, to jest po prostu wciągnięte i mówić, tak, dokładnie tak jest. Nie? No tak. <laughs> no, no no. No tak, tak, tak ten serial jest zbudowany, Nawet nie? wiesz, Widać Anglicy przyjeżdżają, no to jeden trochę mówi po polsku, drugi w ogóle nie mówi po polsku, nie? Tacy biznesmeni tak. lokalni. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie, w ogóle bardzo mi się podobała ta, taka lokalna społeczność tego serialu. To serial jest bardzo lokalny taki. Rozgrywa się w małej miejscowości gdzieś na Mazurach, w, w miejscowości wymyślonej. To nie jest prawdziwa miejscowość i po prostu i, no, tam jest parę osób takich ważniejszych dla fabu mniej ważnych e, fajną e, fajnie bardzo zagrali m, aktorzy e, aktorzy tak. młodzi, bo serial opiera się też na młodych aktorach którzy chodzą tam do liceum e, a konkretnie na jednej mhm. klasie po prostu, to jest w ogóle też ciekawe, bo my cały czas przez cały serial widzimy jedną klasę tylko, tak jakby nikt więcej nie chodził do tego liceum no wiesz, opierali się na koleżankach tej no dziewczyny, tak, tak. nie wiem. Więc... Koleżankach No i naprawdę ja byłem mile zaskoczony tym, jak grają. Oczywiście oni nie byli tak doświadczeni, jak prawdziwi aktorzy, ale zagrali na tyle przyjemnie, żebym nie mógł tak naprawdę do niczego się przyczepić. Oczywiście w serialu jest... Trochę luk fabularnych, można się przetrzepić do tego, że główny bohater się trochę teleportuje z miejsca na miejsce, że jest Jezu. parę nieścisłości, ale ogólnie naprawdę polecam, bo to jest coś niebywałego, że no w Polsce może powstać taki serial i warto, warto wesprzeć Kanal Plus, no zobaczyć. To jest w ogóle pierwszy serial, który, taki dobry serial polski, który odniósł komercyjny sukces, bo ani artyści, ani pakt ani Wataha, nie odnieśli takiego sukcesu jak Belfer. O Belfer było bardzo głośno wszędzie. Naprawdę wszędzie na Facebooku. No, była masa, masa nawet tych billboardów tak. w Warszawie. Nie? W sumie pakt też Bo miał. To zainwestowali w promocję. No nie oszukujmy się. No nie generuje się hype'u bez wkładu finansowego. A, no, a, ale wiesz, no. nawet ostatnio mi mignął gdzieś post znanego piłkarza albo aktora, który przed ostatnim odcinkiem mówił, no to kto zabił, nie? I hashtag Belfar. Nie wiem, czy to była kampania reklamowa. Wydaje mi się, że nie. Eee, no naprawdę, całe, cała Polska była wciągnięta w tą historię krym kryminalną I, i szkoda, że dystrybucja jest taka słaba, niestety. Bo serial no. nie, ma, nie da się nigdzie zobaczyć, nie da się nigdzie kupić, oprócz e, posiadaczy Kanal Plusa, bo posiadacze tak. Kanal Plusa mają go za darmo. I, to, czyli I trzeba by było podpisać kawał. umowę na 12 miesięcy na kanał, plus, żeby sobie no, wyobrazić, Tak, tak, dokładnie, no, to, dokładnie tak jest. No, nie da się nigdzie kupić normalnie. Nawet jakbyś chciała. No, tak to, tak to działa. Niestety. Może za jakiś czas wypuszczą DVD, ale no. zobaczymy. Chciałbym, no. chciałbym. Myślę, że na, same, na samym początku specjalnie tego nie dają. Bo to jest też jeden z chwytów marketingowych, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby kupili u nas Na pewno, apartment. tak, na pewno. No i Jak no ja jest... weszła telewizja cyfrowa ta dana, ziemna, to... Ja jednym nie, nie serialem nie, nie jestem, <laughs> nie, nie jestem zachwycony, to znaczy yy, nie jestem kupiony, że tak powiem. No ja wiem, ja wiem, ale niektórzy Mogą no. być, nie? Bo sobie pomyślał aha, to to, to ja będę miał jeszcze, nie wiem, piłkę, cokolwiek. Wiesz, przy i... telewizora, ja to? nawet nie rozważam takiej opcji jak kupienie <śmiech> tej cyfrowki. No, wiadomo. <śmiech> A i jeszcze co do Belfra, już tak kończąc, zakończenie jest bardzo bardzo niekonwencjonalne. W sensie nie, nie sądziłem, że jest otwarta furtka. mocno. Znaczy, to inna sprawa, ale zakończenie samej historii w tym mieście jest bardzo niekonwencjonalne i mnie bardzo zaskoczyło. Chociaż nie, nie myślałem, że mnie może cokolwiek zaskoczyć w tym serialu na zakończenie. E, a co do furtki, oczywiście, że tam jest furtka, bo e, ta furtka zapowiada tak naprawdę drugi sezon. Nie wiem, tak. czy widziałeś tą końcówkę samą, tam gdzie wchodzi do tak, domu policjant i tak, tak dalej. No tak, ten, tak, to tak, to tak, nie tak. jest nawet furtka, to jest po prostu taka chamska zapowiedź drugiego sezonu, żeby. <laughs> No, Słuchajcie, jeszcze ja mam pytanie: to jest format polski, czy jakieś skandynawskie kupione coś? E, polski, to jest całkowicie polska rzecz. Okej. Okay. No, nawet. No, made made no, to, in Poland from Pols to tak, Pols, no, Pols i tak to dalej. To widać nie? po prostu po tym, jak aktorzy grają, jak się wypowiadają, jaka to jest historia, po prostu. Jak nie policjanci no, można zachowują, ta korupcja akcje w, policji, w Polsce. a może być ja po prostu sam pomysł na serialu. No dlatego pytam. Nie, nie, nie, ja nie wiem, ale to, to, całe to wszystko jest i to tak, czuć. Tak, to czuć naprawdę, jeśli, jak zobaczy się, wiesz, zachowanie policji na miejscu zbrodni, że oni są tacy, no. no... idzie policjant i na mówi, kurwa, nie? coś no, tam, tam. Przepraszam za słownictwo, ale tak jest. <laughs> Znaczy, mi bardziej klikuje. chodziło o, o to, jak są bezradni, albo tacy nieporadni na, na tych miejscach zgrządu. Są, są, ale jest tego trochę, jest, ale jest tego trochę... Skorumpowani, takich... nieporadni. No, Ta. no, tacy A wiesz, trochę polscy. I tak. Tacy Jest trochę przetleństw i takiego ma, ma, takiego troszkę, tego typowego cebulactwa polskiego, nie? Że odlądasz hmm. i widzisz to, jest to No, mówię, to jest całe, całe polskie i fajnie się to ogląda. No, polecamy Belfera, bo, bo warto. No. A teraz na sam koniec, nie? No, na sam koniec. A byśmy oby, o, opowiedzieli o e, serialu, który jest na Netflixie. Tak. Jestem, który I mnie ja... osobiście bardzo zaskoczył, bo nikt o nim nie mówi. No. Nikt o nim nie mówi. Dlaczego nikt o nim nie mówi? Ja ci powiem. bo, bo ja ci kurde, ty jesteś po raz kolejnym ambasadorem i ty jesteś serialu. Tak, wiem, dziękuję Dzięki. Dobra e, Holistyczna agencja detektywa Dirka Gentliego. To jest tak That dobry serial mm. Tak, to jest tak dobry serial e, no, Jak lubicie Czystą, zakręconą Absurdalną historię e, Z absolutnie czystym Przypadkiem oglądacie trzy odcinki, nie macie pojęcia, o co chodzi, nast odlądacie następne trzy odcinki, nie macie pojęcia i wszystko dopiero rozwiąza się w ostatnim odcinku, nie. to to jest serial nie. dla was. Tak. <głos> tak. Nie. Wiesz, bo do tych... Trzeba być po prostu wkręconym w te odcinki. Jak... Wydaje mi się, że jak się nie wkręciłeś te trzy pierwsze odcinki, bo to chyba trzy obejrzałeś, nie? To, to, to nie jest rzecz dla ciebie Bo naprawdę trz Ani Trzeba trochę. zrozumieć y, Cały absurd w sensie, Nawet nie zrozumieć, trzeba pokochać ten absurd Bo y, no, sceny są wyjątkowo dziwne Wyjątkowo takie Aż Komiksowe bym powiedział w sensie, One nie są komiksowe bo Komiksowe to nie zrozumiał <śmiech> Ale taki wiesz Chodzi mi o taki komiksowy absurd jak masz w Preacherze na przykład nie, ten preacherowy jestem w stanie zrozumieć. Tego nie jest. Co za bardzo absurdalne? Jest. Tak, nie, to jest w ogóle pociągnięcie do takiej możliwości, Ja że... byłem po prostu zafascynowany. Nie. Każdy odcinek to była dla mnie taka czysta fascynacja tym, co się tam dzieje i ja chciałem więcej, ja łaknąłem więcej tego, żeby zrozumieć, co jest dalej i takie co, czym mnie jeszcze twórcy zaskoczą, bo tam było po prostu masę zaskoczeń dla mnie. Ech. No nie nie no, i, nie, nie, no mi serial dał machera, Masę radochy, masę frajdy Do tego jeszcze Serial, no, trochę Lekki spoiler, opiera się o e, O Time, time, time traveling. traveling Tak e, na podróże w czasie e, I one są spójne Tam cała historia, jak się od pierwszego Do ostatniego odcinka obejrzy Ona jest absolutnie spójna to jest bardzo rzadkie i e, tak naprawdę to jest chyba jeden serial, który widziałem i w którym historia jest w 100% spójna. W sensie nie można się przebić do ja, niczego w tym serialu. Hubert, ja wiem co ja zrobię z tym serialem. Ja Obejrzę ostatni odcinek i dopiero do niego wrócę. Możliwe, może tak zrobić. Bo ja go totalnie znaczy, nie rozumiem. Nie, nie wiem te, czy, czy, czy przedostatni jest. czy ostatni mówił o historii z, z czasem. To jest problem no ale wiesz, jak nie jesteś zafascynowany tym serialem, to tak naprawdę nie. to nie jest serial dla ciebie bo ten serial się opiera serial... o fascynację tak, w dużej mierze też ten serial yy, właściwie każdy serial powinien robić, czyli yy, powinniście mieć chęć obejrzenia następnego odcinka i następnego, i jeszcze następnego znaczy I tak w dla mnie i w seriale mają yy, wywołać emocje ja po prostu siedziałem jak na szpilkach przez bite 8 godzin i oglądałem ten serial w takiej emocjonalnej... Nie wiem, jak to powiedzieć nawet. No, byłem rozemocjonowany tym serialem po prostu. Byłem zafascynowany tym, co się, co się dzieje. Nie, no ja nie. To ja totalnie nie. I to jeszcze, wiesz, ta historia jest tak bardzo pokręcona. No jest mocno potręcona i to w takim mierze, że w ogóle główny deal Gently jest tak dziwną postacią. Jest Na, na, na, początk, jeszcze, jeszcze na początku jest bardzo dziwny, w potem sposób. można się do niego przyzwyczaić, może się odrobinę zmienia. E, no, ogólnie przez całą historię. E, na końcu będziesz wiedział, dlaczego on taki jest nawet. E, no, co, kołem, zamachowym całej, kołem zamachowym całej historii jest tak naprawdę czysty przypadek. I to jest od razu powiedziane. Y Powoduje, słuchajcie, jak weźmiecie nazwę holistyczna agencja i weźmiecie holistyczny i wrzucicie do internetu, to jakby rozwiązuje wszystko, to wszystko, wiedzieć. To jest dokładnie to, bo tak na, na, naprawdę, jak się ogląda pierwsze trzy odcinki czy nawet cztery, które, bo ja na czwarte mam obejrzane, to parę że ciągle, nie wiem jak jest dalej i może Hubert mi tutaj też pomoże, jest oparty na tym, że oni co jakiś czas mówią, że wszystko się ze sobą łączy, nawet nic łączy się ze wszystkim, tak, tak, nie? Tak. I oni, robisz, takie, robisz takie... Oni operują na czystym przypadku, naprawdę. Za, tak, za... Cały czas jest w ten sposób i jak was to nie kręci, mnie to totalnie nie kręci, no to... Ja, jak lubiliście Benshee za ten taki y, absurd całej sytuacji i te wszystkie odcinki, w, której, w których była masa akcji, to naprawdę polubicie ten serial, bo to jest dokładnie to samo. No, Tylko no to będzie, no, mniej krwi. No to. Jest prawie w no tak, temat. no to jest serial od 13 roku życia. To jest też bardzo ważne. I do Frodo tak wiecie jakby ktoś się gra Frodo, więc dla niektórych to może mieć no. znaczenie mm, to jest w ogóle ciekawe, bo to jest kooperacja BBC z Netflixem w sensie ani BBC tego nie BBC to zrobiła, ale w kooperacji z Netflixem i cały sezon był od razu na Netflixie BBC o. America, dokładnie nie, nie to BBC BBC to no bardzo polecam no, w każdym razie jak ktoś lubi absurd, bardzo polecam w sensie taki do bólu przesadzony absurd. Przekręcone no, na 110. To widzicie, <laughs> warto. Dla, dla... Tak. Sprawdźcie sobie takie, ja to zrobiłem, czyli sprawdźcie sobie pierwsze trzy odcinki, bo pierwszy tak, zobaczycie. Pierwszy to zrobicie takie mech. I to naprawdę, nawet chyba Hubert potwierdził, że ogląda pierwszy odcinek, to się nie kuma niczego. Nie, ale ja nie kumałem niczego i to było takim y, kołem zamachowym tego, żeby dalej oglądać, bo ja byłem zafascynowanym tym, co się w ogóle dzieje. Ale ty no, masz silną motywację, ja tak, nie? No, do, do mi, Hubert ma bardzo silną motywację. Ja zrobiłem z Dear Gentleman lat, że zobaczyłem pierwszy odcinek, powiedziałem Eee, nie, dobra, nie tłumam, ale obejrzę następny tytuł i włączę po to, ale, żeby. No, moją motywacją było to, że nie kumałem. Ja chciałem to zacząć kumać, bo wiesz, wchodzi, koleś wchodzi do pokoju i są ślady zębów rekina w tym pokoju. To był, to był hotel, to był pokój hotelowy na ostatnim piętrze. Co się stało? Jak to się stało? What the fuck? Nie, no mnie. Ja coś mówię, nie ciągnie do, do tego, nie jestem w no, stanie się. A to wciągnąć. nie był spoiler, bo to było pierwsze 15 minut odcinka. Ale cię z dużą nie <głos> Nie, nie, nie, tylko. Wiesz. Nie, Diana, jeżeli. Bo ty nie widziałaś Dirka Gentliego, nie? i jo, bo Jeszcze jo. Holistycznej Agencji Dirka no, Gentliego. Pytasz mnie o serial. Wiem, nie oglądam seriali, wiem. Zdarza się, oglądałam. Tylko Ale to, to jest, jest bardzo specyficzny no, też serial. No, tak. Nie każdemu podpasuje, jak ktoś nie lubi absurdu, to mu nie podpasuje. Jeśli ktoś doszukuje się w historiach czegoś głębszego, no to mu nie podpasuje. No. I tyle. Jako niegdyś ogromna fanger, Jak ktoś lubi no, po prostu się bawić, jak... dobrze bawić. Kiedyś byłam fanger doktora Hu i jak rzuciliście mi po duże w czasie, to się... W... Tak, tak zagrało na taki mojej jakiś tam strunień z w głęboku, która mogłaby mnie skłonić. Mm -hmm. Ale zobaczę co Ale o tym, Jeżeli, że so w, te... czasie, to nie... w coś w tym stylu. Bo on ciekawe tak, tak. Ale... Wiesz co? Yy, bardzo dużo osób mówi, że to jest takie połączenie Doktora Hu z Sherlockiem, które spotyka mm -hmm. Quantina Tarantino, nie? I to jest takie <śmiech> połączenie trzech rzeczy, bo y, z Doktora Hu jest główny bohater, który jest absur, absolutnie taki jak to jest jak każdy pomocnik, czyli nie ma pojęcia, co się dzieje wokół nie, mnie. Nie, y, mówię o tym, o głównym bohaterze, tym Dirku Gentlem całym. Y, on jest... Te... A, o Dirku. A, to jest jak, jak doktor Hu, tak, po prostu. Tak, jak, jak, jak doktor. doktor. Y, dokładnie. Ale drugi, z drugiej strony jest ta postać, która jest tym asystentem, nie? Zachowuje się dokładnie jak asystenci doktora, czyli nie mają pojęcia wokół mnie, co, co się właśnie dzieje, no, nie? Tak, tak. I... no... Tak, to, to się zgadza pod względem takim połączenia. Ta, to, to jest właśnie doktor Who połączony z, z, z tym Quentinem i, no, i, i czymś tam No, jak mówiłem, to gyan. polecamy. Ja, jak ktoś lubi takie klimaty. Jasne. Dobra, to ja myślę, że możemy skończyć. <illness> Bo wiadomo, że macie subskrybować i takie rzeczy nie. My mamy wam podziękować za feedback, za komentarze. Oj bardzo, w ogóle tak. na YouTube ktoś komentuje. Jak będziecie na YouTube teraz, to napiszcie skąd nas znacie na YouTube. Bo jestem bardzo ciekawy. Tak. Jak tak, w ogóle ja dotrwaliście do, do tej... I to co było w poprzednim odcinku, to co powiedziałem, żebyście nam napisali o czym byście chcieli usłyszeć, to o tym będzie, na pewno będą odcinki bardzo... Podziwiam komentarz, który, który z Hubertem żeśmy przeczytali, czyli e, dodajcie mniej o Xbox, a, bo niektórzy mają PlayStation. No niestety, I słuchajcie, ja ogływam. o Nintendo, nie? Możemy kiedyś Roberta albo Stana zaprosić, oni mają PlayStation. Um, Będą narzekali. Piątek. ty gadasz o Nintendo. No właśnie, w tym Ej. odcinku nie było nic o Xboxie stricte. Tak, nie Deo było się jest na PC A Isaac bond, na PC A, może no, rzeczywiście. Ale ja to było chwileczkę. ona no było 100 No, no, no. nie, ja nie ma tak, że ja o każdym A Isaac, o PS4 nie, no, nie było nic. O PS4 o nie było nic. O, wiem o czym możemy powiedzieć. PS4 dostało białą edycję to slim. Jest bardzo ładna. Tak. Jest zima, jest ładna i jest w ogóle możecie skupić, postawić. Jak, jak macie PS4 czarne, PS4 slim czarne, to sobie tam możecie teraz kupić białą, tylko że nie będzie wam pasować do czytania niczego, <laughs> jeżeli macie wszystko czarne. Słuchajcie, jest co ładne. do pasowania do niczego, w grudniu, grudniu albo w listopadzie wyszedł dużo wypad do Xboxa. E, ten taki czarno-różowy? Dusk. Tak. Ten, ja mam edycję je, Dusk ładny. Shadow, a ten jest down Shadow i będę Aha. go miała. E, wiesz, że teraz była przecena padów na Xbox, na tym Xbox Chrome? Czy Microsoft? I już się Coś zapewne takie... skończyła, nie? E, nie wiem, było 15% pady przeceniane do 200 zł. O, to nie jest jakaś kwota, którą No, tak, no wiesz, wszystkie do 200 zł. Nawet ten biały zwykły za 180 był. Bo no, już no, jeden z Edycji Shadow to mam, to mam to jest to przepiękny to i, i, i będę kupował drugi teraz. Bo ma tak i No tylko, się ty się cieszy, że nie dotknęłaś mojego szkadza mi to, że one są Dotykałam bardzo takie... Dotykałam elita. Y nie, ...barto Czy ja wiem. Elit robi różnicę. Dużo. Ja, ja miałam tego elita w łapie, robi. no. Widziałam, o Boże jakie bajerki można sobie gałki wymieniać, ale... Nie jest tak ładny, jak te no szadoły. No, bajerki bajerkami, ale... Nie masz Dominika, który wziął za to. dzisiaj się i będziesz miała. <laughs> z, że dzisiaj będziesz miał. Y, powiem wam, że tego pada mam od. Ta, za, za, tydzień, za tydzień będę miał. Za dwa. Przecież nie, mam tego. Przecież ja mam jednej, jeden z edycji Shadow już mam. Mam dask Shadow. Ten niebiesko-czarny. I wam powiem, że się nic nie zdziera. No Absolutnie tak, no. nic. To co mi mówi, że się zdziera? Bo pewnie jeszcze nim nie rzucałaś. Jeszcze. tam w nim Wajzaka. Dobra, na najważniejsze. No rzucam nim w monitor, nie? W ogóle rzucam nim o ściany. Do nie wie. będę ci mówić co to ten... z moim padem. No. Tak, to no. jeszcze raz ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować po w imieniu tutaj tego radosnego towarzystwa za każdy komentarz, bo my wtedy wiemy, że my się bawimy świetnie z moją ze sobą, ale Wiemy, że też nas słuchacie i że chcecie z nami nawiązać dyskusję, kontakt i to jest mega super. Ja nawet nie spodziewałam się, że to będzie mi tyle radości sprawiało. No widzicie, nam, nam też tak. Zgadza się. Im racjonak, też ja się to, w ogóle, potwierdzam niw. Późno jest, Hej. To ja byłam śpiąca. No bo ja zwykle, wieczor... no, zwykle nadrywamy wieczorem. więc. zwykle nadrywamy wieczorem, więc... nie ma, co jest dla słabych. Słyszę, że nie, że tak, właśnie, trzeba jeszcze, wiadomo, trzeba jeszcze aj za to odgrać, nie? Nie powiedziałam tego głośno. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Bardzo właśnie dziękujemy za te komentarze. Tak jak powiedziałem, będzie odcinek na pewno z tymi tematami, które wrzuciliście nam w komentarz. No i słyszymy się za te dwa tygodnie, najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że z Dominikiem i być może z kimś jeszcze, jeżeli się uda wszystko ustalić. I tyle, nie? Ja dziękuję tutaj moim współnadrywającym. Dziękuję Dianie Bombel za dzisiejszy odcinek. Dzięki, do usłyszenia, pa! pa. I Hubertowi wejdzie. Sięka. Obejrzycie Arrival. Aha, i dzisiejszy poziom <głos> smogu w Warszawie <głos> jest równy 158 AQI. Aha. Czyli. Mhm. Ee, a Diana teraz powie. A ja w zielonej dużej nie mam smogu. Dzisiaj fajnie. 10 minut w autobusie gadało, to jest z panią, która się do mnie przysiadła. Ty, wiecie, że dzisiaj widziałem kolesia w masce antysmogowej? Pierwszy raz. Wysiadał z autobusu. Wow. No ja chyba sobie też To tego, Pozdrawiamy tak. Madle Mazurkiewicz, jeżeli nas słucha, bo ona ma zajebiste maski, te przeciwsmogowe. Bardzo ma ładne taką... maski przeciwsmogowe. Wiecie, wiecie, że ja Takie... chyba sobie też kupię, bo szkoda, zdrowia w sumie. Nightmare Before Christmas. Mm, cudo tak i nie Kuba, mają, są piękne ładne, ale prawdopodobnie nie mają możliwości zatrzymywania tych drobnych pyłów pewnie nie no. a tam Kuba... są jakieś te wkłady takie specjalne Kuba zdążył się już Dobra. pożegnać się jeszcze? Zdążył tak, się tak pożegnać. i ja zdążył o poziomie jakości powietrza w Warszawie tak i, i powiedzieć, że mają oglądać Arrival, o którym będzie za dwa, trzy miesiące w pomyślnych wiatrach w tych wiatrach to no tak, o raj, bo będzie. Wszyscy już obejrzą a my dopiero będziemy omawiać, nie? Dobra, to ja się z wami także żegnam, czyli jestem Piotr Zaborowski i słyszymy się za dwa tygodnie najprawdopodobniej. Cześć! Opa. Pa. Cześć!